I witamy bardzo serdecznie w 109 odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będę ja, czyli Christian Kender, a ze mną w studiu będzie również Wojtek Ocean? To prawda, będę i będę za pierwszym mikrofonem, tylko że u siebie. I będzie też z nami Rafał Radomyski. Siema, jak zawsze. E, witamy. Więc słuchajcie, 19 odcinek e, nagrywamy standardowo. E, wieczorem w poniedziałek, czy 23 kwiecień, godziny wieczorne. Słuchajcie, w, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o paru grach, Rafa w końcu powie nam o tych watchdoksach dwójce, ja też się chętnie dowiem troszeczkę o tej grze, bo myślałem nad dwójką, zrobiłem platynę w jedynce dwójki, jeszcze nie dotknąłem, Wojtek, sory. Rafa nam dzisiaj wytłumaczy, czy jest sens w ogóle, czy nie, ponieważ ograł obie części. Poza tym powiemy wam o takim tytule, który, którego premiera będzie 20... 20, bodajże. 4.? 4. Chyba, czwartego. Ch ch chyba, no chyba tak. Mm. E, wydaje mi się, że 24, więc e, myślę, że już, już nawet możesz mówi, mówić, e, Wojtku. Zasadniczo jutro będzie publikacja, więc nie pierdolę. Dokładnie. Więc e, słuchajcie, e, mamy tu na myśli grę, która nazywa się Battletech. E, jest to gra tylko i wyłącznie na. Na, na, na PC, więc Wojtek tylko w nią y, ją ogrywał i powie wam, czy jest to fajna gra. To, to Wojtek będzie free to play, czy, czy to będzie normalna gra, którą trzeba kupić? Nie, nie, to jest normalna gra do kupienia. Okej, okay, więc słuchajcie, BattleTech, bardzo świeża gra, bardzo świeży tytuł, o tym się dowiecie, y, czy fajnie to grywać, y, roboty, no, te, tematyka jest ciekawa, Wojtek wam powie, czy czy czy y, jest na co Oko zarzucić Dobra słuchajcie, 109 odcinek, jedziemy y, par rozgrzewamy się Więc y, Rafale byłeś taki pewny do Wojtka Więc Rafale zacznij, co tam u Ciebie No powiem Wam, że ja Myślałem nawet ostatnio o czynnik kupić Peceta, biorąc pod uwagę ile fajnych gier Wychodzi No na, na, na, na te cudowne no sprzęty to wytniemy? Le, to wytniemy no. Nie, po głębokim zastanowieniu i nie, bo fajna oferta się trafiła tam akurat na, na jakiejś grupie tutaj okolicznej. Niemniej jednak y, po głębokim zastanowieniu wybrałem, że kupię sobie rower. Y, to <laughs> będzie 100 Boże. razy lepsze rozwiązanie, bo mam, mam konsolę i w zasadzie ona w zupełności wystarcza do gier, a, <laughs> a jakieś tam koparki bitcoinów mi są niepotrzebne. Ja bym na to nie wpadł. Ja bym na to nie wpadł. Uże, Zapiasz... No? Kupię sobie. Urzekłam, jednak, to, ja, na nie, wiesz, ty, to, to jest rower. zupełnie inna kwestia, no, co, co, po niektórzy wiedzą, że, że, ja mam pierdolca na punkcie tego, żeby tam w Mercedesach siedzieć i w zasadzie żadnym innym autem nie jeździć, a przy okazji kupna roweru stwierdziłem, że w sumie czemu by nie kupić roweru Mercedesa, tylko, że używanego, albo nowe kosztują po <śmiech> jesteś gotem. I, I tak właśnie Kupię też zrobiłem. Kupiłeś, co nie Kupiłeś, kupiłeś, kupiłeś rower Mercedesa, naprawdę kupiłeś taki rower? Nie, dopiero po niego jadę w przyszły weekend. Ale swoim tak, już, już czeka. Nie, nie pojadę swoim, bo nie mam jeszcze bagażnika na rower. Nieważne, no. Mercedesem po Mercedesa, no. Skupiacie się nie na niepotrzebnych szczegółach. Mm -hmm. My... Fakt, faktem jest to, że mocno <laughs> mnie zainspirowało, mocno mnie zainspirowało do tego obejrzenie na Netflixie filmu Czapi, który bardzo chcę wam polecić. To jest film, który dosyć tam ubogo się w naszych. Ki czy znaczy nie, on nie jest dla dzieci, wiesz, bo on bardzo się ubogo w naszych kinach przytoczył i ja go chciałem obejrzeć już wtedy, kiedy o nim było tam głośniej, czyli w 2015 roku, ale niestety jakoś, jakoś wtedy nie, nie docierało to do, do szerokiej publiczności, a, a teraz gdzieś tam wyskoczył na tym Netflixie. I moim zdaniem to jest bardzo fajny film. On oczywiście jest, wiesz, tam ubogi w pewne treści i nie da się ukryć, że, wiesz, wiele mu brakuje do jakiegoś tam arcydzieła, yy, ale jeżeli ktoś, wiesz, zawsze mu tam jakieś delikatne, wiesz, drgnięcie ma, czy wzwód, powiedzmy, na, na, na roboty, to zawsze, wiesz, yy, na pewno się dobrze poczuje na tym filmie. A poza tym podobało mi się cały, wiesz... Yy, Kontekst finału tego, że, że jednak się ta jakaś tam historia kończy pozytywnie, że to nie jest jakaś tam smutna ballada o wiesz, o, o zjebanym robocie, nie? E, a najlepszy był moment, kiedy on w momencie, kiedy robił powiedzmy jakąś tam krytyczną e, dla fabuły pf, przedsięwzięcie to nie zapierdolił tam ze sklepu, wiesz, pięciu y, GTX-ów 1050 czy coś w tym stylu, tylko cztery ps 4 które spiął razem jakimś dziwnym cudem, kablem, żeby razem mieć moc, wiesz, y, obliczeniową i, i za ich pomocą zrobił to, co miał zrobić, więc to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że konsole są lepsze i, i lepiej kupię rower zamiast peceta. Yy, nie było filmów poza tym Netflixem na Netflixie dużo się ostatnio dzieje, ale, ale skupmy się te seriale, które tam powiedzieliśmy, że są dobre i filmy, które powiedzieliśmy, że są złe to, to niech tak zostanie jeżeli chodzi o kino, to nic nowego nie dorzucam aczkolwiek szykuje nam się gorąca premiera tam zaraz Avengersów i, i paru innych tam ciekawych treści nie ukrywam, że, że coś tam oglądałem ale nie będę dzisiaj tego wyciągał na wokandę najciekawsze co chciałem powiedzieć, a o czym nie powiem to jest Tomb Raider na którym niestety nie byłem w kinie bo znowu są non stop dubbingi i nie ma opcji żeby obejrzeć ten film w normalnej wersji językowej chyba bieda. że się na noc kurwa pójdzie do tego kina sprzątać z mopem wiesz te te brudne yy, tam fotele i tak dalej wiesz z popcornu i wtedy może ci tam puszczą wersję wiesz oryginalną a strasznie chciałem najpierw opierdolić tego tą Raidera 1 i idealnie się złożyło to, że, że tam się rzuciła jakaś śmieszna promocja, że tam nie wiem za 25 zł chyba on był wiesz, do, do wzięcia. To jest oczywiście niejako remaster, tak, to znaczy wersja double, która wyszła na PS3 i PS4. Niemniej jednak podciągnięta w dubbingu i normalnie tam spełniająca wszystkie Arkana, nazwijmy to poziomu Uncharted 2 zremasterowanego i w sumie gra jest tak samo dobra, a nawet bym powiedział szczerze, że mniej mnie wkurwiała niż Uncharted seria, bo, bo jak pamiętacie Uncharted seria tym się mocno wyróżniała, że zawsze potrafiła dopierdolić jakieś tam takie z typu Area 51, tudzież jakieś zombie wytłumaczenie, że, że będziemy teraz, wiecie, trochę magią napierdolali, trochę czymś innym. Tutaj było to zminimalizowane i jednak się ciągle miało tych przeciwników z krwi i kości, co, co powodowało oczywiście, oczywiście dysonans, że ta biedna tam 17- czy 18-letnia Lara z pierwszy raz pistoletem w ręku zapierdoliła więcej ludzi niż pewnie tam jeden żołnierz z Wietnamu ale jednak to byli ludzie a nie jakieś tam kurwa zombie czy, czy coś w tym stylu co zawsze mnie bolało w tej, w tej serii z Drake'em. i biorąc pod uwagę produkcję tej gry w, z roku 2013 to to chyba myślę, że nawet ona się mogła trochę lepiej spisać niż Uncharted biorąc pod uwagę że wyszła przed czwórką myślę, że do tego wrócimy jeszcze w, w późniejszej części Mamy też dopiętego Watchdogsa, dopiętego co oznacza, że wszystkie trofea weszły poza onlineem, którym gardzę i, i poniewieram, bo, bo jest żałosne i śmieszne i kompletnie niepotrzebne są trofea nikomu w online. Niemniej jednak sama gra jako dla singla jest, jest całkiem fajna i, i do tego wrócimy w recenzji. I co się mogło więcej pojawić w filmie? Nie wiem, nie pamiętam, dlaczego byłem w kinie więcej. A gier więcej nie zaczynałem, żebym nie zapomniał tych dwóch, bo na tym się kończy moja pojemność w zasadzie. Więc co tam, Krystian, u Ciebie? E, dobra, w takim razie niech będę ja. No ja oczywiście jestem pierdolnięty i dalej, i dalej gram w FIFA i, i w takich horrendalnych godzinach gram w tę że już po prostu przesadzam i chyba, chyba co, coś czuję, że w najbliższych, cza... w, najbliższych, w najbliższych dniach zrobię sobie po prostu jakąś przerwę, no bo to tak nie, nie może być, eee, strasznie się wciągnąłem w, w tą grę, eee, nie mówię, że jest jakaś zajebiście dobra, bo nie jest, ale, ale no po, po prostu wciąga, wciąga jak bagno, szczególnie ten cały ten Ultimate Team, tryb i te wszystkie kupowanie kart i wymienianie kart i sprzedawanie, otwieranie paczek i tak dalej. No po prostu mi to tak wsiąknęło. To jest swego rodzaju hazard i, i, i może dlatego ta tak dobrze mi się to wszystko robi i tak dobrze mi się w to gra pół gry spędzasz w menu, pół gry spędzasz w sumie grając w tą Fifa, tak na, tak na dobrą sprawę i tak to teraz niestety wygląda i niestety dużo osób tak gra tak jak ja, co poza tym dalej gram sobie w tego Stipa, dalej sobie jeżdżę po desce dalej sobie jeżdżę na nartach w porządku, Pizza, Connection oczywiście 3 dalej ogrywam, jest świetna Eee, przyda, przy, przydałaby się jeszcze tam jakaś ładka na te bugi ale, ale, ale wydaje mi się że, że, że coś tam na dniach jeszcze będzie wychodzić i mi to ładnie wszystko załata eee, słuchajcie nic w sumie z nowych gier nie odpalałem, nie ogrywałem bo po prostu byłem wciągnięty na, na bardzo mocno i głęboko tą fifą więc to tyle, jeżeli chodzi o, o filmowo-serialowe, no to właśnie skończył się Walking Dead w tym tygodniu, albo w zeszłym może, eee, nie jestem pewny, w zeszłym eee. chyba. Eee, tak czy siak e, skończyłem już ostatni sezon Walking Deada, eee, dla mnie ten serial dalej jakoś tam w miarę trzeba poziom, eee, postaci, postaci są świetne no z, z tym, że tam tam już z tego co się orientuję, będzie co będzie w nowym sezonie, no to to, to już jest słabizna i, i w sumie mogliby coś takiego już pomału kończyć, no bo ile można to był siódmy sezon, teraz będzie ósmy, więc y, długa sieka Poza tym, jak już mówiłem, że Mr. Robot trzeci sezon jest świetny, dalej twierdzę, że jest świetny, jest genialny, jest zajebisty i polecam każdemu Mr. Robota, bo to jest zupełnie inne doświadczenie niż, niż wszystkie te seriale. E, no co, Westworld drugi sezon właśnie ruszył wczoraj, wczoraj dzisiaj, dzisiaj chyba nawet pierwszy odcinek drugiego sezonu, więc jest co jest na co popatrzeć i, i, i trzeba oddrapać ten sezon. Szkoda, szkoda, że Hopkinsa już nie będzie, ale on jako chyba tam w narracji ma tam y, ten voice swój podkładać, więc y, m, może nie będzie tak źle. Poza tym obejrzałem Rafale, tego Pitbulla ostatniego, którego ty też oglądałeś i faktycznie, jeżeli ktoś D Dody za bardzo nie lubi, no, to, no, no to, to lepiej, niech nie idzie na ten film, bo faktycznie jest jej tam dosyć sporo i te momenty, które miała zawsze, Eee, czy jest wyeksponowana za bardzo, nie? to, to, jest, przyznać, jest, I, że... i, i, właśnie, i, właśnie, to, jak, na przykład kogoś tam irytuje ta doda, nie wiem, na, na jakiś, norm w telewizji, jak ona ogląda, czy gdzieś tam to w tym filmie na 100% będzie ją dalej irytować nawet nie wiem czy nie jeszcze gorzej więc no, no niestety ten typ tak ma aczkolwiek serial trzyma czy, no, boże film, film jest naprawdę bardzo dobry no i Doróciński robi całą robotę gdyby Ale, nie on to to, to by było, była słabizna w sumie no? Rafale? chciałeś coś powiedzieć? No właśnie, no bo tak porównałeś to niby do poprzednich części, a to jest przecież zupełnie inny niż poprzednia część. Tak, tak, tak. Zna, znaczy, się po, tak, tak jak ty kiedyś tak jak ty mówisz o tym filmie, że to jest tam kontynuacja tych, tych, tych starych pilburów i... Pierwszym, i no. Praktycznie, tak, tak, tak. I, i, nie, ma, i nie ma nic wspólnego z tym, z tym nowym. Tak twierdzę, że to jest tam dalsza kontynuacja tego i fajnie się to wszystko ogląda jak, jak wszyscy z tej, z tej ekipy biorą, sta ze starej ekipy biorą w tym udział jednak gdyby nie Dorociński to ten film był naprawdę hmm. dużo, dużo nie było Nie byłoby go, po prostu by go nie było. No, Albo by go nie było, był. no był do dobrak. Dorociński jest dobrym aktorem i, i, i dla niego można, można ten film obejrzeć, ale nie, Pitbull jak najbardziej w porządku, ja się na nim bardzo dobrze bawiłem. jeszcze, czy że... żeby nie było, wiesz, dobrym jak dobrym, bo byłem swego czasu też na, na takim filmie w Plan B tytuł Aha. Yy, w nim też grał Drociński i, i to był film ogólnie, pff, który miał przedstawić yy, no plan B, jak sama nazwa wskazuje, ale jakiś taki plan B na życie w związku z tym, że bohaterom jego w, na różnym etapie w różny sposób się popierdliło i po prostu szukali jakiejś alternatywy, wiesz, żeby tam rozpocząć na nowo, nie, wiesz, on akurat był osobą, która tam wyszła z pierdla, za, za jakieś przekręty i, wiesz, no, tam została z niczym, były tam jakieś inne postacie, które też, wiesz, każdej z nich się, to wiesz, tu ktoś umarł i została jakąś tam wdową, tutaj jeszcze jakaś tam inna historia, ktoś stracił matkę i tak dalej, I takie, wiesz, splatanie wątków, takiej w cyklu listy do M, czy czy coś w tym stylu, i tam Dorociński też nie zagrał źle, ale jakby to powiedzieć, no był Dorociński. To jest taki nasz yy, nasz polski ten wiesz, kurwa, transporter zawsze zapominam jako ma. Yes, Jason Stracha? No dokładnie. I wiesz, to jest taka taka gra jednej miny, nie? że, że, że to zawsze wiesz, jest ta sama osoba. nie? On, on zagrał znowu gościa, który wyszedł z więzienia, a tam niby jest dobry z charakteru, ale wiesz, ale trochę chuj. I nie wyobrażam go sobie w innej roli o tak to można ująć, nie? w sensie widzę go na, na ekranie, na scenie to jest od razu, wiesz, od razu inny temat wiesz, to jest zupełnie inne pojęcie aktorstwa, kiedy, kiedy widzisz aktora i widzisz doskonale postać, którą chce zagrać, a kiedy po prostu widzisz kurwa Dorocińskiego nie? I, i na przykład, wiesz, jego albo, albo inną postać, która po prostu jest samym sobą, wiesz Trochę tak jakbyś widział wąskiego, wiesz, z Killera. No to, to wąski zawsze będzie wąski, nie? Nieważne, czy on tam wystąpi, wiesz, w mega ambitnej produkcji jakiejś i tak dalej, to, to, to zawsze będzie wąski i on po prostu do takiej roli pasuje. Nikt go tam w roli romantycznego, kochanka, Romea, i Julii, wiesz, nie obsadzi, bo on po prostu się do tego nie nadaje. I... To że nawet Dorociński dobrze wypadnie, to moim zdaniem też nie do końca zależy od tego, że że wiesz, on się postarał, tylko bardziej rola była do niego dopasowana, nie? Jak on tutaj na przykład yy, w tym konkretnym filmie, wiesz, yy recydywy, który wyszedł i tak naprawdę nie był zły, no ale go trochę tam sponiewierało, nie? I, i trochę tak samo jest z On po prostu zajebiście do tej roli pasuje. To bardzo duży daje plus temu filmowi, nie? No bo jeżeli komuś podobała się jedynka, którą ewidentnie robił Dorociński, no to, to na, trój, na czwórce tak naprawdę, bo były dwie części pomiędzy, yy, bo były tam coś tam z mafią i coś tam potem jeszcze z kobietami, yy, to w zupełności, wiesz, to wystarcza dla, dla tego filmu, aczkolwiek Wciąż mam mnóstwo głupot, które tam wiesz się, się nakręcają, no ale on, on robi tą rolę. No tak, ale tyle, cieszę się, że podzielasz moje zdanie. Że, tak, tak, że tak, tak, tak. 6 na 10 i, i warto iść, jak lubisz tego. No, no ja, akurat, ja akurat bym dał trochę więcej. Ale ze względu na to, że ja bardzo lubię Pitbull'a, Zresztą fajnie usłyszeć co chwilę o Pruszkowie, w którym w sumie w tym się wychowywałem. A no tak, bo ty gangster jesteś tam. No, no to tak, fakt, no, no jestem. Nie? Dlatego musiałem uciec z kraju, tak? No dobra, słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, którą oglądałem. Eee, te, Cubasa co, Kurwa gangster, co kupuje cukinie za 55 zł za kilogram, kurwa, za te dolary z narkotyków. No, żebyś wiedział, żebyś wiedział. E, dobra, e, słuchajcie, wyszedł, wyszedł serial Tubasa zremasterowany, e, Kapitan Jastrzą, albo... albo... Hej, czekaj, nie, dobra, już mi przypomniałeś, ale to jest ważniejsze niż wszystko, co masz do powiedzenia i muszę ci w tym momencie przerwać. Przepraszam cię bardzo, potem ci wyślę tantiemy za to. E, kto z was oglądał tak zwanego człowieka, wiesz, jednego na pięść One Fist Men. Ja nie, ale wiem, że na Netflixie się teraz pojawił i chyba jest dobry. A nie wiem, czy ja to nie wiem. to, czy nie, bo my rozmawialiśmy no to z nie razem, wiem, żeby to obejrzeć. Czy, czy ci przypomnieć, że, że to już mówiłeś o tym, czy nie? Nie, nie oglądałem jeszcze. Mówię, ale ja, ja obejrzałem cały tego. sezon. Wciągnąłem go po prostu, kurwa, jak wiesz, makaron spaghetti. To jest po prostu... Yy, ja nie przepadam za anime, ale poziom takiego humoru który jest z taką dystansem do siebie to jest, to jest kurwa najpiękniejsze że on z takim zajebistym dystansem do siebie yy, traktuje wiesz te wszystkie walki bohaterów i, i potworów i tak dalej to to jest po prostu przepiękne nie? i świeżo wrzucony w sumie serial Netflixa yy, serial anime tam z 12 chyba odcinków się składający czy, czy 13 kurwa po prostu tak zamiata, że jak zacząłem go oglądać to nie byłem w stanie oglądać nic innego to weszło, wiesz, na miękko w dwa dni tyle, ile czasu miałem wolnego, tyle na to poświęciłem. I zwyczajnie po prostu na poziomie, wiecie, humor to moim zdaniem jest taki Dragon Ball Plus, nie? Żeby, żeby tam jeszcze nawet trochę wyżej go podciągnąć, z uwagi na tą abstrakcję trochę tej całej sytuacji. A, a dodatkowo cała organizacja tego wszystkiego jest, jest, na takim poziomie, kurwa. Mówiłem wam o tym wcześniej, mieliście obejrzeć się, przygotować, jak zwykle przychodzicie nieprzygotowani na odcinek. Ale to zawsze polecasz takie słabe rzeczy, że wiesz co, nie no może nie. sam sobie oglądaj no y Zasadniczo tak, a potem za trzy odcinki Będzie znowu, ty kurwa obejrzałem Pitbull'a i powiem ci, że to jest całkiem Dobry film <grym> mm -hmm. I będzie tak samo Ale ja chodzi o to, że w Anglii on wyszedł chyba miesiąc po premierze w Polsce, dlatego nie miałem nawet takiej możliwości Rafala. No, I, tak I tak bym poszedł, tak bym tak kurwa, I tak bym Ale One, tak one Fistman nie. Poza tym Miem, byłeś w ale... Polsce, kiedy była jego premiera i nawet ci mówiłem, że możesz pojechać ze mną, więc nie pierdol teraz, kurwa, przed wszystkimi, że możesz, wiesz... To były kobiety że, że mafii. To były kobiety premiera, mafii. No. To były kobiety mafii. Już, no, już się uspokoiłem. Za dużo jest tego Rafale. Dobra, więc ja, bo jeszcze nie skończyłem, chciałem coś powiedzieć na zakończenie, słuchajcie, Tsubasa wyszedł, zremasterowany Tsubasa, bajka w, w sumie, na której się wychowałem, jakoś tam 30-letnia, już prawie, słuchajcie, jest zremasterowana, można sobie ją obejrzeć gdzieś tam, w, a, będzie podobno na TVP Sport, wyobraźcie sobie słuchajcie, dlaczego to mówię, to jest remasterowany, co basa, wszystko fajnie, pięknie zauważyłem, bo obejrzałem już dwa pierwsze odcinki, że parę rzeczy pozmienili w tej bajce, czyli na przykład pojawiają się w odcinku telefony komórkowe więc tego wcześniej nie było poza tym oczywiście to bardzo ładnie wygląda no bo, no bo jest w 16 na 9 i co najciekawsze to będzie kontynuowane i ma się tam pojawić w, w tym e, serialu i Neymar, i Cristiano Ronaldo. I jeszcze ma być motyw taki, że Japonia, e, Japonia jedzie właśnie na Mistrzostwa Świata do Moskwy i ma być to w tym serialu. A jak dobrze wiemy, Polacy są w grupie z Japonią, więc kto wie, czy nie będzie polskiej drużyny w tym serialu. Więc to by było na pewno zajebiste. Zobaczymy jak będzie. E, fajnie to wszystko nam się zapowiada. Na razie e, to jest powrót do starego Cubasy, aczkolwiek wiem, że to tam później się zamieni w odcinki nowe, e, których jeszcze wcześniej nie było. Więc e, fajnie, powiem wam, że, że ja sobie to odświeżyłem i naprawdę ogląda to się zajebiście. Po, nawet po takim czasie. Więc to nic się nie dla mnie nie jest zestarzało, dalej jest zajebiste. E, więc to tyle na zakończenie mojego Hyde parku, więc myślę, że teraz e, może powiedzieć e, nam Wojtek, e, co tam robił ostatnio. Tak, ja ostrzeżony, że tutaj takie będzie pytanie, to już się przygotowałem. I mam tutaj listę także moment, sobie spojrzę. Tak. E, więc jeżeli chodzi o to, co robiłem, to ostatnio. Przede wszystkim ogrywałem właśnie Battle taka, ale tak dosłownie, ostatnio. Ale to, było... ale to już Krystian powiedział. Weź coś powiedz nowego. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Moment, nie zbije mnie z pantołeku. No weź bo on się przygotowa przecież jeszcze, no. <grymne> właśnie to jest najzabawniejsze, że na kartce rozpisał, co robił przez ostatnie dwa tygodnie. Kurwa, jakaś amnezja, taka z zapadnienie jaźni trzech niepełnosprawnych nagrywa podcast, kurwa. <grymne> Cicho, bo kurde się widzisz i już zapomniałem, co robiłem. Także trochę pograłem w BattleTecha i o nim opowiem za chwilę trochę więcej. Natomiast tak poza tym, no to... to... Cóż, po tym, jak ostatnio tam no, różne takie prywatne rzeczy związane z zamykaniem firmy, tak tym pierdoły, to zmieniam pracę. Od maja będę, tak? Już koniec mojego czasu? <zysyny> Co ty tam w, w porządku, w porządku, spokój się. Dostałem bardzo ważną informację. No, mów. Aha, dobrze. E, Kratos wjechał właśnie na pełnej kurwie, wiesz, pojawiła się aukcja i, i się ściąga. <zysyny> tak, no dobra, a powiedz mi, kiedy podwyżka, Krystian? jeżeli nagramy dobry odcinek to powiem Ci, że pięć lat po tym odcinku Biorąc pod uwagę jego straty w bitcoinach okay. i innych kryptowalutach, to ja wcale nie chcę tam brać udziału. Ej, w na, na szczęście w bitcoin pomału tam y, idzie troszeczkę do góry. Ostatnio widzę, że jest coraz lepiej. Może dlatego, że się ciepło zrobiło, nie wiem. Ale Pe ale, jak, ale rozumiem, że obiecuję, że będziemy zarabiać pięć razy więcej niż teraz, a że teraz nie zarabiamy nic. To wszystko się będzie zgadzało. Dokładnie tak. No, no Także zmieniam robotę. Od maja będę, będę pracował w takich portalach miejskich. Także nowe wyzwania przede mną. Takie poważniejsze już troszkę niż dziennikarstwo samo w sobie. I troszkę się spinam, spinam tyłek, bo, bo nie będzie nudy, że tak powiem. Także fajnie, fajnie. Mhm. No i męczę tą pracę licencjacką, którą kurde teraz w zasadzie będę bronił tam jakoś za dwa miesiące. Więc tutaj to są takie moje podstawowe dwa tematy, które teraz gdzieś tam mi się po głowie plączą. Natomiast oprócz tego, no właśnie w troszkę Vermintide, chociaż to Vermintide troszkę już mi się przejadł, bo jakby nie ma nowych rzeczy. W sensie takim, że... Po tej czapce nic nie ogólnie... zdobyłeś więcej, kurwa, przez dwa no. tygodnie. Tak, zgadza się, dokładnie tak. Nie? I po prostu dałem sobie na razie spokój, bo wszystkie już misje mamy rozjechane no i nie ma, nie ma takiej motywacji, nie wiem, że tam nawet jak mi wpadnie jakaś broń, to ona nie jest wystarczającą do mnie na razie motywacją, żeby tam jeszcze raz przechodzić to wszystko i, i męczyć, bo już wystarczająco, żeśmy tam pograli natomiast to nie znaczy, że gra mi się znudziła nie, ona nadal jest fajna tylko, że za, nie, za niedługo mają wyjść dwie nowe mapy nowe patche tam z jakimś właśnie sprzętem nowym, z takimi pierdołami więc, żeby mi się gra do tego, że się nie znudziła na razie odstawiamy ją na bok i, i, i sobie dam, dajemy spokój, ale yy, opowiem wam o pewnej grze free-to-playce, yy, którą ostatnio sobie nawet troszkę sporo pograliśmy yy, z, w redakcji. Nazywa się Iron Ironside. Nie wiem, czy to w ogóle jest na konsolach. Bardzo możliwe, że jest, bo to jest taki taki Call of Duty, za darmo yy, fps taki, nie? W multi. Wydaje mi się, że nie Więc ma. Może... Na, na 90% Aha. nie ma. Wiesz co, możliwe, ale wcale mi się zdziwił, jakby za jakiś czas miało być, bo to naprawdę jest takie, no takie Call of Duty, nie? Coś takiego. Bardzo, bardzo przyjemne. Wiecie co, ja, tak czasami zaskakuje mnie jakaś gra pod takim względem, że wydaje mi się, że ja nie lubię takich gier i zazwyczaj nie lubię, a czasami wpadnie coś takiego prostego i fajnie sobie w to pograć, zwłaszcza jeżeli nie trzeba za to hajsów bulić. No i ten Ironside jest taką właśnie grą, gdzie nie kupiłbym Call of Duty po to, żeby pograć w Multika, bo po prostu mnie to jakoś tak nie bawi, a przynajmniej ten jakby ten zakup by mnie nie satysfakcjonował. Mhm. Natomiast tutaj, kiedy dostaję taką grę za darmo, mogę sobie wypróbować i ewentualnie, jeżeli mi się spodoba, mogę sobie tam jakoś wesprzeć twórców przez to, że, że kupię tam jakieś ich nie kredyty, to to mi się podoba zazwyczaj, jeżeli jest to taki system, w którym ja sobie kupuję rzeczy, które nie dają mi bezpośredniej przewagi w walce, tylko jakiejś właśnie tam, nie wiem, fajności, wygląd, tak, takie rzeczy. I tutaj troszkę tak jest. To znaczy, nie kupujesz przewagi, nie? kupujesz sobie różne przyspieszenia, możesz sobie kupić jakby to, że kupisz sobie sprzęt, więc sobie prędzej kupisz tą broń, ale nie ma tu czegoś takiego, że jakaś broń byłaby mega OP, że, że, że każdy do niej dąży. Raczej każda broń jest w sposób fajna, więc jeżeli coś się kupuje, to po prostu fajny wygląd i, i czas. Więc naprawdę polecam. Jak ktoś tak potrzebuje czegoś tak sobie na chwilę, taki skok w bok, bo tam, nie wiem, ostatnio przemęczył jakąś poważniejszą grę i nie chce mu się teraz angażować w nic nowego. Nie? Taki, tak jak na przykład z, ze związkami jest coś tam przemęczyłeś, dobra, no to nie, nie skakujesz od razu do nowego, tylko coś tam takiego lajtowego. No i Arlonsite to jest takie lajtowe w dziedzinie gier, tak? fajna bardzo fajna jest odzorowana znaczy fajny jest feeling broni bardzo fajne są strzały te, naprawdę to się czuje tą broni dość fajnie fajne są to, że tam są różne modyfikacje tych broni, może nie tak przesadnie dużo jak w niektórych grach ale są takie trzy modyfikacje jakiś tam celownik, jakiś tam poprawiacz stabilizacji i, i ewentualnie jakaś amunicja trochę lepsza za, może jeszcze takie, takie granaty, jakieś bomby, takie, różne pierdoły, fajne takie są gadżety typu, taki pającz, takiego pajączka, on tam, i ten pajączek na przykład on tylko strzela, ale on strzela ślepakami, on po prostu odwraca uwagę przeciwnika, ja, a takie są różne pierdoły fajne. I za to się płaci tą walutą w grze, Nie? No, to jest taka waluta, którą zdobywasz to co, co rundę i, tam powiedzmy, kupujesz to na 24 godziny, że możesz to używać, a kosztuje to powiedzmy 1000 kredytów tej z gry, przy czym z jednej gry, takiej z jednej rundki, która tam trwa nie wiem, 15 minut, 10-15 minut, czasami 20, jak są jakieś dłuższe, no to tam masz za to, nie wiem, 600 powiedzmy, tych. więc jeżeli 600 takich kredytów, nie, powiedzmy, więc dwie, takie trzy gry już sobie zarobiłeś na to, żeby żeby sobie kupić ten, ten granat czy co tam, więc nie ma takiego problemu. Broń się zużywa, broń też trzeba naprawiać, więc jakby systematycznie wydajesz tą kasę, ale masz tam na tyle dużo różnych jakichś takich aczyków, jakichś takich osiągnięć, misji dziennych, że te, że te kredyty wpadają i nie ma się takiego poczucia, że Jezu, gram bez granata, bo nie stać mnie na granata, nie? Nie, ja już tam po prostu chyba kilkadziesiąt tysięcy wydałem po prostu tylko na to, żeby żeby mieć fajne na przykład okulary, tak? Na nosie, które nic mi nie dają poprzez tego, że zajebiście wyglądają. Bo wiem, że nie muszę za to kupować jakichś rzeczy bardzo takich, nie wiem, przydatnych, nie? Typu granaty, bo na to mi zawsze wystarczy. Więc polecam, polecam. Bardzo fajna taka sympatyczna odskocznia właśnie od takich poważniejszych gierek. I ona jest tam w jakimś wczesnym dostępie, w wczesnej fazie, ale już jest bardzo grywalna jest trochę błędów, bo tam faktycznie zdarzają się takie sytuacje, najczęściej związane z jakimiś lagami. Widać, że czasami może w takich pewnych sytuacjach gdzieś tam widać, że jest jakaś desynchronizacja, ale to są jakieś tam wyjątkowe sytuacje. Nie wpływają na to, żeby się tam źle yy, yy, Wojtku, powiem Ci, że właśnie sobie odpaliłem filmik. To wygląda jak jeden do jednego Call of Duty. To w ogóle jest kalka Call of Duty, ale taka... Ja nawet bym powiedział, że hamska. Tak Hamsko. tak? No. I grałem właśnie w Call of Duty, nie? Tam te nowe, tak? Ale nie, wiem, ale, ale, ale, w, ale w jakikolwiek, jakbym grał, no to dla mnie to jest jeden do jednego Call of Duty. Naprawdę. To jest, to jest, znaczy, dla mnie jest sobie coś takiego, m, może ży, żyć na rynku, szczególnie, że, że, że po prostu Call of Duty jest tam już kultowe i tak dalej. Nie się coś takiego wybija. Graficznie tu jest dosyć słabo z tego, co widzę. Ale. No nie, nie faktycznie graficznie nie ma tu rewelacji, ale to w, w bardzo wielu takich grach graficznie one nie są jakoś napompowane. Z bardzo prostej przyczyny tu chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi w to pograło No, no, no, ale nie. Powiem ci, żebym pograł. Powiem ci, po, powiem ci, żebym pograł szczególnie za darmo w Call of Duty Super. No jest satysfakcjonujące. Jest takie wiesz, fajne, no nie wiem, masz tam pół godzinki, wiadomo, nie odpowiesz żadnej jakiejś tam nie wiadomo jakiej gry. Tam no, rundka, są zagrasz, no, no, no, i, fajne, i... Fajne, i... fajne, fajne, fajne. Dobrze, że o takiej grze powiedziałeś, powiedziałeś bo, bo może nawet ja ją sobie kiedyś tam ściągnę i po prostu będę ją sobie gdzieś tam kiedyś trzymał. Może odpalę. Faktycznie, no kurczę, Call, Call of Duty. E, no, no, także polecam. E, coś jeszcze, e, Wojt, Wojtku? E, tak, ale już nie gamingowego. E, no? Oglądałem ten serial na Netflixie Zagubienie w kosmosie. O, I powiem wam... nawet na... 12? 13? Ile tam jest? 10? To, odcinków? Dziesięć no? chyba. Oj, pamiętam. I, tak, 10. I, już, I już go skończyłeś? Ja go skończyłem w, w, w ten weekend. Coś. Ale co, co jesteś się kotem? Wiesz co, po prostu ja powiem, powiem, bo moją motywacją było to, żeby jak najszybciej napisać recenzję na Under the Także jak ktoś chce sobie tam przeczytać nie jakąś długaśną ale, ale, taką, która prezentuje, recenzję, która prezentuje właśnie moje, moje, zdanie na temat tego serialu, no to jest standard do maserza. Natomiast chętnie też opowiem coś tutaj. Powiem wam szczerze, że zaskoczyłem się bardzo pozytywnie, bo bałem się, że to będzie taki, taki, taki familijny film, serial. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak myślałem. Może ten dzieciak mnie tak zmylił trochę. Że to będzie takie, takie trochę pierdolamento, takie, że tam, nie wiem, jakaś tam rodzina w kosmosie i nie wiem, takie wiecie, czasami są mm. seriale, które się fajnie zapowiadają, a potem się robią z tego takie melodramaty, nie? No, no, no. I nagle, nagle te serial o miłości, nie? Albo tam o czymś. A tutaj naprawdę, kurde, powiem wam, że przez wszystkie te odcinki jest ciągle jakieś napięcie, ciągle takie Jezus Maria, co się stanie. Co się dzieje, no. Plus po prostu babka, która tam jest, jak ja jej nienawidzę jak po prostu, ja już dawno nie miałem czegoś takiego, żeby jakaś postać z filmu albo z gry, albo z czegoś budziła we mnie taką żywą niechęć. Naprawdę i gwarantuję wam, że ktokolwiek sięgnie po ten serial, to po dwóch odcinkach już będzie wiedział, o kim mówię i po prostu znienawidzi ją tak, <ścoughs> tak jak ja. No taka jędza, że po prostu się w nie mieści. Yy, natomiast cały serial bardzo fajnie zrobiony. Jasne, są momentami takie takie chwile, że po prostu no już człowiek widzi, tak, że to już, już tutaj kumulacja szczęścia to już zakrawa na jakąś kosmiczną anomalię po prostu, ile tam <głos> czasami bohaterowie mają farta, nie, w tym wszystkim, ale tak czy inaczej ogląda się to po prostu fajnie i to też jest taki serial, co warto podkreślić, że można go spokojnie zobaczyć tam nawet z, z, z młodszymi, bo on co prawda nie jest pozbawiony jakichś takich elementów strasznych jakichś takich elementów, nawet czasami, czasami takich, że, że jakby boisz się, że za chwilę się coś takiego, że tam będzie jakiś rękanego mózg na ścianie. Natomiast y, serial jest tak poprowadzony, żeby spokojnie można było go zobaczyć też z, z jakimiś tam młodszymi widzami i, i żeby nie było takiego problemu. Wiecie, nie, nie masz czucia cycem, nie masz czucia flakami i takimi rzeczami. nie? Mhm. I to jest dość fajne. To jest dość fajne, bo teraz po prostu się taka. taka co, co, co serial, to po prostu na siłę to upychają, tak że jakby to. Nie wiem, to cycki miały nagle przy, ludzi przyciągnąć do ekranu, nie? Na przykład w grze o tronie, ja tego nie rozumiem po co, nie? No i Oj, fajnie, tak, no. By, na, tak było od zawsze, nie wiem w ogóle o co tu się chodzi. No nie, Nic nie od zawsze, właśnie nie od zawsze. Ale, no, ale, ale, ale, ale tak cycków w grze o tron nie ma. No ja nie wiem, jaką ty grę o którą oglądałeś. Nie, nie, nie. Grze. A oglądałeś na przykład wcześniej Spartakusa? No, z Spartaku to każdy pamięta pamięć absolutną z trzema cyckami na jednej pamięci. Nie, no, ale słuchajcie, nie ma też dobrego polskiego filmu bez gołych cycków, no to wiadomo. Co prawda, ale te polskie to zwykle są takie, wiesz, takie niewymierne, takie naturalne, płaskie, nie, wiesz, takie jak z kartonu. No są po prostu takie, takie, takie jak pewnie Słowiańskie, słowiańskie. Takie swojskie, no. A jeżeli chodzi o... Żeby nikt się nie czuł urażony, nie? Że wiesz, że każdy... Nie, one po prostu to, nie, nie, on to ja już tutaj weto, to nie chodzi o to, chodzi o to, że są normalne. A to, co się pokazuje w tych wszystkich serialach, jedno, co robi, to budzi kompleksy w, w dziewczynach i... i tak, bo tam wiesz, rok 1534, chirurg plastyczny na silikon silikonu, tyle ile, wiesz, no. kurwa, się tam nie no. mogło zmieścić. No, to, to także, tak. także akurat ja po prostu uważam, że to jest sztuczne pompowanie głupot ludziom do głowy, ale mniejsza z tym. No, to jest niby zawsze fajne, ale czasami po prostu niepotrzebne. Dlaczego to mówię? No z prostej przyczyny, bo czasami są, wiesz, gra o tym to jest fantastyczny serial, który również by mógł spokojnie być oglądany przez, przez młodszych, nawet pomimo tego, że tam niektóre sceny są bardzo brutalne. Natomiast no po prostu rodzicom pewnie po pierwszym czy drugim odcinku jest głupio, tak? Oglądać to na przykład z, z młodszymi. No, ale to mniejsze z tym, to już taki off-topic. Mm. Natomiast sam serial jeszcze, wrzucę jeszcze na chwilkę, na chwilkę. Warto go zobaczyć, warto go... Zwłaszcza, że to jest 10 odcinków i to jest taki... To jest tak zrobione, jak lubię w serialach. To znaczy, ja bardzo nie lubię, jak się nagle kończy sezon w takim momencie, że w zasadzie wszystkie wątki są pootwierane i teraz... No i czekaj na drugi sezon, nie? Bo teraz, no... Czekaj, nie? No, to to jest najgorsze, co może być, bo po prostu jest to... A tutaj jest fajnie, bo jest jakby... Pewne rzeczy są zamknięte, Natomiast pewne rzeczy się otwierają nowe i to dzięki temu to jest bardzo fajna furtka w dwie strony. Z jednej strony może być dalszy ciąg i prawdopodobnie będzie, nie, ale też nie ma czegoś takiego, że jakby nie było tego dalszego ciągu, to że o Jezu, i teraz ja się nie dowiem, co tam w, w tym trzecim odcinku przecież ona tam coś zrobiła a już się nigdy nie daje, co, nie? Nie ma tego, to jest bardzo fajnie zrobione, a ten serial jest po prostu poukładany, nie tak jak Lości na przykład, tak? Jak ja już po prostu przypomnę sobie serial Lości, to mnie krew zalewa, bo, bo to jest taki rozbebeszony serial, nie? Tak wszystko do, kup do kupy, a wszystko rozpieprzone i w zasadzie oglądasz już nie wiesz, o co tam chodzi. A to, to jest, jest fajna, fabuła jest po prostu pociągnięta tak jedno, jednokierunkowo, wszystkie wątki się tam gdzieś w jedną stronę, jasne są, jest ich więcej, niż jeden to oczywiste, ale one jakieś idą wspólnie w jedną stronę i, i nie ma człowiek takiego poczucia, że coś. Jest tam jakaś tajemnica, jest oczywiście taka rzecz jakaś niewyjaśniona, coś takiego i to jest fajne, coś fajnie ogląda, cały czas taki dreszczyk jest z niepewności, co się stanie. Ja polecam, polecam, bo to nie jest jakieś mega trudne. Nie, nie ma tam takich na siłę zagadek, jak w tym, nie wiem, tam próba tego Cloverfield, tak, że teraz nagle albo tego anihilacji, że potem są rozprawy no, w, w komentarzach na Facebooku, nie naukowe, po prostu co tam nie zaszło, nie? Nie, tutaj, tutaj jest serial pobytu prostszy w swojej fabule, bardziej taki przejrzysty. Ale nie pozbawiony tych elementów, które powodują, że gdzieś tam jest jakaś niepewność, jakaś tajemnica i tego typu rzeczy. Także polecam do swojej strony. Mm. Okej. Okay. <śmiech> e, dobra, więc to tyle uwajka, Więc słuchajcie, możemy przejść do naszego kolejnego działu, jakim są newsy. E, Okej, okay, więc ja zacznę. Jeżeli coś macie, to możecie sobie zaraz zapowiedzieć. Ja zacznę. Ja zacznę od dosyć ciekawej informacji. Może nie ciekawej, ciekawej ale wyobraźcie sobie, że Call of Duty. Będzie miało prawdopodobnie będzie miało nową grę gra będzie się nazywała Call of Duty Battle Royale więc cała gra będzie tylko i wyłącznie skupiona na trybie Battle Royale i sobie coś takiego wyjdzie prawdopodobnie pod koniec tego roku na wszystkie platformy fajnie, niefajnie, niefajnie to już nawet nie będzie jako dodatkowy tryb do Call of Duty to po prostu będzie oddzielna gra pod tytułem Battle Royale dla mnie, dla mnie słabizna, ale e, słuchajcie, nie o tym tak e, mocno chciałem mówić, chciałem powiedzieć o dwóch bardzo fajnych rzeczach. E, pierwsza e, rzecz to wy macie tą, tam w tej Cebulandii u was, e, możecie sobie wymienić swoją starą czwórkę PS4 na PS, P, PS4 Pro. E, oczywiście ja bym tego nie robił, ale ale może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to zrobić. I nawet słuchajcie, e, jeżeli macie naj, najstarszą, ja, jaka jest, e, tak jak na przykład ja, najstarszą playka, jaka wyszła, to dostaniecie za nią 275 zł, plus 275 zł jako bond w sklepie, więc macie 550 do wydania na nową PS4 Pro w tym sklepie. Więc i, i w sumie promocja jest dosyć duża, tu jest dużo konsol, nawet możecie dostać za... Dosyć, dosyć fajna promocja, moim zdaniem dosyć fajna promocja, ale mówię, no PlayStation Pro jest e, znaczy, dla, dla mnie to jest bez sensu, no jeżeli ktoś bardzo powiem tak, jeżeli ktoś bardzo chciał to kupić, to i tak to już kupił, e, za dwa lata wyjdą pewnie już nowe konsole, więc na dwa lata nie wiem, czy to się tak e, czy jest sens, ale, ale macie taką możliwość, myślę, że jeżeli komuś się. Coś, albo coś tam strasznie głośna jest, albo coś tam zaczyna się grzać, wyłączać po dwóch godzinach, no to, to jest jakiś pomysł. No, więc macie taką fajną dostępność tego, to jest dostępne do 29 kwietnia w Media Expert, więc w sumie jak usłyszycie ten podcast, to pewnie macie czas do końca tygodnia, możecie się tym zainteresować. I słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej bardzo fajnej rzeczy, otóż wyszła sobie taka fajna strona internetowa. Naprawdę bardzo fajna internetowa strona, chyba która poszła za takim duchem czasu, jeżeli chodzi o nasze gry, bo nasze gry się strasznie zmieniły w przeciągu na przykład ostatnich 10 lat. I słuchajcie, strona nazywa się microtransaction.zone i na tej stronie możecie zobaczyć sobie każdą grę, która zawiera mikrotransakcje. Macie specjalne, zakła macie specjalne zakładki, czy... Eee, macie specjalne zakładki dzięki którym dowiecie się w jakie mikrotransakcje są zawarte w, je, w danej grze, dowiecie się czy są to tylko kosmetyczne rzeczy czy tam są jakieś dodatkowe DLC i przede wszystkim czy jest to też gra typu pay to win, że ktoś może sobie kupić przewagę za prawdziwe pieniądze. Myślę że myślę właśnie, że ze względu na to, że gry mamy, już są takie jakie są i mikrotransakcje są praktycznie wszędzie, strona akurat super, że właśnie powstała i fajnie, że przed zakupem można sobie coś takiego sprawdzić i dowiedzieć się, czy... Czy jest sens kupowania czegoś takiego, czy to nam nie popsuje jakiegoś tam balansu, czy sami dla własnej po prostu wiedzy chcemy się spotkać z taką grą czy nie tam myślę, że tam wpisywałem parę, żeby tam sprawdzić i, i wszystko to co, to co było to sprawdziłem I, i faktycznie tak jest w Fifie na przykład 18 tutaj można sobie kupić przewagę za prawdziwe pieniądze, no ale, ale to, to, to akurat jest i ta strona działa i jest bardzo fajna i oczywiście ją jak najbardziej polecam dowiecie się właśnie czy też są DLC do tych gier, czy są tylko kosmetyczne rzeczy i czy na przykład jest gra jest free to play czy nie więc jak najbardziej poleca polecam Mitro, eee, i to w sumie jeżeli chodzi o wiadomości to tyle ode mnie nie wiem czy wy coś macie w Wojtku Rafale chcecie coś od siebie czy idziemy dalej eee, nie będzie do no. zaskoczenia Korea Południowa wygrała Nation Wars w wydaniu piątym. o co chodzi? No chodzi o StarCraft oczywiście, czyli jak to cicho ja też mówię o tym ze znudzeniem. A tak poważnie, no jeżeli ktoś, kogoś interesuje sport, to na pewno nie przegapił faktu, że StarCraft, wszystko jest jednym z najpopularniejszych obecnie sportów, oczywiście obok innych, ale jeżeli chodzi o strategię czy tam RTS-y, to to jest numer jeden. No więc i też jest bardzo popularny w Polsce, a nie bez przyczyny. Po prostu my mamy bardzo dobrych graczy w StarCrafta, którzy nawiązują walkę nawet z tymi najlepszymi, nawet z koreańskimi graczami. Także mamy Nercio, mamy Elazera, mamy całą grupę fajnych fajnych zawodników, których występy rzeczywiście są, są coraz popularniejsze i... I to się przekłada na popularność. No tak jak kiedyś, nie wiem, małyż tak? Jak nikt nie skakał w skokach narciarskich z Polaków albo tam skakał biednie, no to nikogo to nie interesowało. Jak zaczęły się sukcesy, to naturalnie też zainteresowanie się wzrasta i podobnie ze sportem. Więc gdzieś tam ten sport powolutku się rozkręca pod względem StarCraftowym również u nas. No ale mniejsza, mniejsza z tymi ogólnikami. Nie ma zaskoczenia. Nie ma zaskoczenia. Korea Południowa, czyli najlepsi gracze na świecie, najbardziej wytrenowani i najwięksi kosmici wygrali te Nation Wars. I relacja z, jakby z, taka ogólna, podsumowująca jest oczywiście u mnie na stronie skomponowane przez Osaksa. Zapraszam. Zapraszam do poczytania, kto ciekawy. I to chyba taki newsik, newsik jed, jeden z... Jeden, jedyny, jaki mam na dziś. Mm -hmm. Okej. Okay. Rafale, chcesz coś ciekawego? Coś się wydarzyło? Coś, co cię zainteresowało w tym tygodniu Rafale? W dwóch ostatnich tygodniach w sumie? To, no, pojawiły się pierwsze plotki o PlayStation 5 bez żadnych konkretnych terminów i w zasadzie uważam, że tam nie ma nic szczególnego do, do, do powiedzenia odnośnie tych, tych plotek. Niby niby, niby jacyś tam triple owcy już dostają, wiesz, zestawy do, do tworzenia gier, ale oczywiście nikt Paryzus nie puścił, bo za to są jakieś tam, wiesz, solidne kary, no bo przecież y, nie może wypłynąć, wiesz, jaką konsolę robi Sony, żeby Microsoft nie dopierdolił tam 2 GB RAM więcej, nie? To, to taka standardowa zakrywka. Yy, co ciekawe, wydaje mi się, że z Xboxa, pomimo że oni tą, tą swoją, wiesz, Xbox Xa dosyć mocno promują, to, to, to też sygnalizują, że już się pojawiły jakieś projekty odnośnie nowej konsoli i bardziej o tym świadczą ogłoszenia o prace, które gdzieś tam można było znaleźć w prasie amerykańskiej. Gdzieś tam widziałem jakieś złapane newsy, które świadczyły, biorąc pod uwagę, że tam specjalista od DDR-ów 6 i tak dalej, że to raczej nie dotyczy obecnej generacji, tylko gdzieś tam konstruowania kolejnej no, no, no wiesz, no i ogólnie spoko, tak? Tylko, że śledząc całą prasę, to pomimo wszystkiego, wiesz, cudownego co, co robi Xbox X widzę, że wchodzi Sony, zamiata Kratosem, wiesz, wszystko, kurwa, jak leci, bez w ogóle najmniejszego, wiesz, zatrzymywania się nawet, wiesz, jak kosiłem na przykład wczoraj trawę przez trzy godziny, nie? I to było pierwsze koszenie po zimie i, i jak wjeżdżałem tą kosiarką e, <grym> w trawę, byłem. która, wiesz, troszeczkę mocniej urosła, tam już miała, powiedzmy, nie wiem, 25-30 centymetrów, to pomimo, że ta kosiarka dosyć ma dobrą moc, to ona, wiesz, tak na chwilę zwalniała i, i, i to było takie, wiesz, nie można było tak mocno polecieć jednym ruchem, nie? To dokładnie odwrotnie robi Sony, wiesz, Ono tym Kratosem się w pierdala tak, że wiesz, bez żadnego zwolnienia jakby w ogóle, wiesz, nie istniało wiesz, żadne tam yy, ograniczające ją środki i tym Kratosem się wpierdoliło i w ogóle, wiesz, nawet nawet specjalne jakiejś tam marketingu nie było, wiesz, z marketingu to oni zrobili, wiesz, reklamę, która wyśmiewa yy, w ogóle cały marketing i, i, i pokazali, wiesz, jaka ma być kampania marketingowa na Godowora, wiesz, zrobili pseudo, wiesz, radę gdzie, gdzie jest jakiś dog of war, kurwa, z jakimś śmiesznym psem, który coś tam, wiesz, głupiego robi. Na totalnym luzie wjechali z zajebistą grą, która zbiera, wiesz, najlepsze oceny, łącznie z Metakrytykiem, który jest, wiesz, najlepszym eks ekskluzywem ocenianym na chwilę obecną. I jak dla mnie to jest pozamiatane, bo ja doskonale pamiętam, co było zapowiedziane jako ekskluziv w zeszłym roku na e i, I teraz wiesz, pierdolenie, że Xbox się super teraz zbroi na kolejne trzy i że po prostu pozamiata, że, że, że kurwa będzie najmocniejsza ich konf konferencja, wiesz yy, na świecie, to, to ja jedynie jestem przekonany, że tam ekskluzyw padnie jako najczęściej używane słowo i będzie to wiesz, yy, ekskluzyw czasowy albo jakieś inne gówno. Yy... I kompletnie mnie to nie rusza. Wiesz, to, że teraz krasze y, bandikoty wychodzą na inne konsole, a, a Spyro jest już w preorderze, wiesz, na PS4, y, to są ciekawe rzeczy, nie? To, że, że w tym momencie wszyscy żyją godoworem, to są ciekawe rzeczy. Ja już mało też godowora nie kupiłem dwa dni temu. Obiecałem, że go sobie nie kupię na premierę, bo, bo mam jakieś tam wewnętrzne, wiesz, zasady, żeby troszeczkę ochłonąć, dać mu się spaczować i tak dalej, a, ale już była jakaś tam okazja i, i wiesz, mało brakowało, że z nim siedział, nie? To byśmy Dobra, to może jakieś wewnętrzne zasady? Mam wewnętrzne spisane na takim, wiesz, e, kamiennym gryfie, który trzymam, wiesz, w Łazience głęboko schowany w szafie. Nie? Ale to nie musisz wiedzieć, nie musisz wiedzieć. Krystian widział. E, e, nie pamiętam i to dla mnie zamyka w ogóle, wiesz, temat tej generacji, no, ff, jakkolwiek by Xbox nie był mocny, jakkolwiek by, wiesz, stawiając obok siebie, wiesz, te wszystkie tam pierdolety, że, że, że blu ray e w 4K odtwarza, że mocniejszą ma konsolę, że, że ona tam się mniej grzeje, powiedzmy, bo faktycznie jak się potrafi przegrzewać ponoć, nie? I są takie, wiesz, zgłoszenia, że, że pada ta konsola, nie? Że się przegrzewa, powiedzmy, za mocno. Eee, ok, kurwa, no ale nie oszukujmy się No jeżeli ona ma nam służyć nie, nam dawać frajdę yy, to przede wszystkim, wiesz pytanie czym jeżeli ta gra, jeżeli ta konsola nie jest w stanie, wiesz, niczym nam zaimponować więcej niż yy, PC Wojtka, no to, to w czym jesteśmy lepsi od Wojtka, no w niczym. No właśnie. A tak drogą, no właśnie. Tak drogą, to... a, a, a jednak my z Krystianem mm. czujemy się lepsi i o tym wiemy doskonale. No oczywiście czujemy to to, to, to, to się. Wiesz, to jest istotne uczucie, tak? I wiesz, i grasz w takiego do Wora, idziesz następnego dnia, wiesz, dumny, niewyspany do pracy, szczęśliwy, że, że jesteś częścią wiesz, tej społeczności, <laughs> że wiesz ja nawet kurwa nie odpalając tej gry, po prostu czuję się dumny, że wiesz, że mam plejaka, nie. Okej, okay, ty mówisz tam o wymianach na prosiaka, że, że wiesz za ten, no może za jakieś Slimkie, no ja swojego czerwonego PS4. Nie, to, wiadomo, szkoda, wiadomo, szkoda. to jest szkoda, nie, bo to była specjalnie, wiesz, wyczekana wersja z tego Metal Geera. Ale to czujesz się częścią tej społeczności, że kurwa, masz go do wóra, że masz coś jeszcze. Wiesz, ostatnio widziałem na YouTube jakiś test dla Leszczy, jeżeli chodzi o konsolę, nie? Taki, wiesz, taki z naszej perspektywy oglądany po prostu jak dobry humorystyczny materiał, bo, bo to robił tam, wiesz, tester super technologii, wiesz, a la ten klawiter z TVN-u, który ma swoją drogą bardzo fajny kanał. No ale jeżeli robi test konsol na zasadzie dla, dla casuali, no to on tam, wiesz, wypierdolił z cudownymi pomysłami, nie? Wziął, wiesz, kierowcę rajdowego w postaci kobiety, która tam kieruje rajdówką, posadził ją najpierw przed Gran Turismo z kierownicą, a potem przed Forzą, nie? No i laska mówi, że Gran Turismo jest lepsze. No to zajebiście, mi to pasuje. Potem wziął jakieś Call of Duty, czy innego Battle... Boże, Battlefield 1 -kę. Chwilę dał gościowi pograć na padzie od Xboxa który, gościowi, który wiesz, tam umie strzelać, w ogóle jest total kozakiem, nie? Po czym założył mu hełm od vr i dał jakąś kurwa strzelankę, wiesz, z PS i, i wiesz, tamten mówi, no, bo to jest bardziej realistyczne. No kurwa, oczywiście, że jest bardziej realistyczne, no, w końcu wiesz, jesteś w wirtualnej rzeczywistości, kolego, nie? Hello no mhm. i, i takie są spostrzeżenia wiesz z rynku y, casuali natomiast no my siedzimy i gdzieś tam wgryzamy się w to trochę bardziej w szczegóły ja nie wyobrażam sobie teraz wiesz wgryzać się w jakieś tam parametrowe wojenki że, że PS5 już jest wiesz teoretycznie zapowiedziane a przecieki jakieś y, sądzą że Xbox też wyjdzie kolejny chociaż dopiero kurwa co zapowiedzieli wiesz i wypuścili do sprzedaży poprzedniego i biorąc pod uwagę, że oceniasz dwa lata do wejścia konkretnej generacji to uważam, że właśnie teraz jest moment żeby kupić prosiaka, jaką zaraz zacznie tanieć przez te wszystkie rewelacje bo potem już nie będzie sensu teraz będzie można pograć trochę w lepszych parametrach tylko komuś, kto nie ma fajnej konsoli na wymianę, tylko komuś, kto ma chujową konsolę na wymianę nie? dokładnie tak no I, i co najwyżej bo nie oszukujmy się jaki będzie miało sens w odniesieniu do tej generacji, która była obecnie yy, kupno nowej generacji na premierę za najwyższą możliwą stawkę i gry, które na nią wtedy będą. Których znowu będzie kurwa cały chuj, bo się nie przygotują. To spokojnie, można jeszcze rok do premiery sobie dodać kurwa na luzie, żeby wiesz, wjechać w ten temat. No. Bez porównania. Tu nie chodzi o kwestie finansowe ani żadne inne, tylko zwyczajnie na luzie można, kurwa, rok spokojnie przeczekać, zanim tam się wjedzie w temat. Żeby to gdzieś tam odczuwać. No, to takie jest moje Pewnie, zdanie. Pewnie, że Oczywiście tak. Nie każdy ma e, dobra. Słodzie, przejść, jedziemy dalej. Słuchajcie, jedziemy dalej, przechodzimy do sprzedaży, słuchajcie, w tym tygodniu sprzedaży nie ma, ponieważ nie ma w tym tygodniu sprzedaży, szukałem wszędzie, wszędzie robiłem research, nie ma nigdzie sprzedaży. Bo niedziela panie handlowa, to dlatego. Ba bardzo możliwe, w związku z tym nie będzie sprzedaży, ale chciałbym powiedzieć o jednej fajnej sytuacji, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu i jedna dosyć ciekawa sytuacja. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że kupiłem tam jakiemuś dzieciakowi gdzieś tam coś tam Xbox One. I wczoraj przyszło mi do podłączenia tego tej konsoli pod telewizorem. Słuchajcie, ja się pierdoliłem z tym ponad godzinę, żeby to podłączyć. I no po prostu ja nie wiem, jak takie dziecko miałoby sobie podłączyć tą konsolę. Pomijam tam kable i tak dalej, bo to tam HDMI czy jakieś tam zasilanie, to jest wszystko prościzna. Ale słuchajcie, odpalacie tą konsolę, ona robi jakieś aktualizacje, spoko, ok. Porobiła tę aktualizację. E, później jest opcja ze stworzeniem konta. I teraz tak w sytuacji, w której stworzyłem mu od razu jakieś tam konto dziecku, musiałem podać swojego maila i hasło oczywiście nie miałem jakiegoś tam konta Microsoftu, więc trzeba było to stworzyć więc stworzyłem w jakiś tam sposób te konto całe po czym kazali mi E, jakąś tam informację dostałem na konsoli, że to może być używane przez dziecko i ja muszę z karty kredytowej wysłać jakiś hajs w ogóle do nich oni zabiorą mi jakieś tam 50 pensów powiedzmy e, i wtedy ja to zweryfikuję i dzięki temu będę mógł w ogóle przejść dalej i na tym co za, za, zarejestrowałem się na tym loginie i haśle jakimś tam, e, chodzi mi o maila nie mógł mnie przejść, nie mogłem to, przez to przejść i w ogóle miałem straszne problemy z głupim Zarejestrowaniem się na tej konsoli Żeby się zarejestrować, żeby zrobić konto Potrzebujecie maila, potrzebujecie tego wszystkiego Badziewia, nie możecie sobie zrobić nawet Normalnego konta z normalnym nikiem Gdzieś tam w internecie, jak na przykład działa to Dosyć prosto na Playstation e, Musicie bardziej pokombinować Chociaż może teraz już e, jest mail i hasło Bo mam mail i hasło do tego wszystkiego Ale no nie wiedziałem, że to będzie tak skomplikowane I, i konsola nie chciała mnie puścić I godzinę się męczyłem Żeby dziecko zrobić konto na, na głupiej konsoli ja mam przeciwko orzechom, że to dziecko by się prawdziwie poradziło niż ty. To nie jest śmieszne, Wojtku, już zostajesz wycięty w tym momencie. E, słuchajcie, e, i to tyle. Bardzo złe, to były bardzo złe moje doświadczenia z Xboxem One. E, a poza tym, jeszcze dosyć opcja, bo kupiłem używkę. E, bo tam rodzice mnie poprosili, kupiłem tam jakąś tam używkę. Ale nie Xboxa. No i e, Xboxa, tak, tak dla, dla, dla tego nie, dzieciaka. Naprawdę, I słuchajcie, moje tam... doświadczenia się skończyły na tym, że widziałem ją u kogoś na półce i to było, kurwa, straszne. No, ale, no, ale nie, słuchajcie, bo chciałem jeszcze powiedzieć jednej rzeczy, że kupiłem mu tą używkę, do, do, ja mu tam Minecrafta sprawiłem i słuchajcie, wkładam tego Minecrafta i było napisane, że konsola może stać pionowo, więc w porządku, ustawiłem sobie tam pionowo, fajnie. Słuchajcie, on nie czyta tej płyty. Nie czytał w ogóle płyty. Kompletnie nie czyta płyty. Położyłem ją poziomo, przeczytał płytę. E, ta konsola jest pedałem. E, więc og ogólnie, ogólnie miałem bardzo złe doświadczenia z Xboxem. E, pady są świetne. E, pady naprawdę dają radę. Ale, ale to tylko tyle. E, dla tych samych padów ta konsola nie jest aż tak fajna. Hmm, tu, bym e... się, tu bym się zgodził, bo ja też nie lubię Xboxa. Nie lubię zresztą tak samo jak PlayStation. Natomiast pady Aha, akurat są z, z Xboxa zajebiste dla mnie. Świetne są. Nie, nie, to, to są najbardziej wygodne pady, szczególnie na przykład jakiś. To, to brzmiało mniej więcej że... ze strony Wojtka, to kurwa no sorry, ja wiem, my w radiu występujemy, Wojtek nas nie chce potem wrzucać na stronę, że tu wiecie, lecimy bez, bez cenzury i tak dalej. Chuj, tam możesz sobie, wiesz, Krystian wypikać, nie? Pikaj tam, potem sobie rób co chcesz wycinać. Ale to brzmiało, jakby Wojtek powiedział... Nie lubię w dupę, no. W usta też w sumie nie lubię, no, ale, ale w dupę bardziej. I to brzmiało Czyli tak odnośnie tego że posiadanie konsoli? Mówisz, że posiadanie konsoli to jest... Znaczy, taki, to raczej... Dupę, nie, to bardziej to było. Że... <laughs> odnoszą się tutaj dosyć rygorystycznie no, do prezentowców, no. ale... tak. No, nie jasne. mogę, wiesz, odpędzić no, się od to takiego... To analogia, jaką chyba słyszałem w tym roku, ale spoko. Niech ci będzie. To tak, jest to, tak, ty, Rafał, ja dokładnie tak mam. To właśnie tak się czuję, że jakby to miał, to, to by było niefajnie. Tak czy nie, dziękuję. Dlatego nie ma, dlatego nie ma. E, dobra, słuchajcie... E, kończymy tą zamawę, idziemy do głównego tematu, e, więc Wojtku, twoja gierka, e, o czym nam dzisiaj powiesz, wiemy, wiemy o czym nam dzisiaj powiesz, jak się gra tymi mechami. PC Master Race. Dobra, e, jeżeli chodzi o. <laughs> jeżeli chodzi o Battletech, -a, a w zasadzie nie wiem jak się mówi, Battletech czy Battletech, ma ktoś jakieś tu. Linguistyczne... Ba, ba, bardziej tech, tech, wydaje mi się, że tak. No mhm. powiedzmy, że Battletech. Mm... Powiem wam szczerze, że to jest gra, yy, która... Nie, nie, Na pewno nie dam kategorycznej jakiejś tutaj oceny, że tak, kupujcie a nie, nie kupujcie. Dlatego, że y, y, jeszcze dużo grania przede mną. Co prawda chyba już tam mam dwucyfrowo, już chyba z 10-11 godzin na liczniku jest. Ale na, ale to ze względu na pewną, na pewną przygodę, o której zaraz powiem, musiałem po prostu zacząć grę od nowa. I, I to jest akurat pewna wada, o której też na pewno powiem zaraz, najbardziej szczegółowo. Natomiast czym w ogóle jest Battletech? To jest dla mnie przynajmniej, chociaż przyznam, nie odrobiłem zadania domowego, bo tak szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że dzisiaj będę o tej grze mówił. Więc dla mnie to jest taki trochę duchowy spadkobierca takiej gry, która się kiedyś nazywa Cyberstorm. I to była taka y, turówka y, o mechach i generalnie tam już lata ma, ja nie wiem, bo 15 lat ta gra ma, jak nie, jak nie lepiej, ten Cyberstorm. Y, y, I po prostu jak ja zobaczyłem pierwszy raz, że ten battle będzie tam wychodził, to od razu miałem skojarzenia z grą, którą kiedyś się zagrywałem i która strasznie mi się podobała i w zasadzie y, po ograniu troszeczkę mogę powiedzieć, że się nie myliłem, bo rzeczywiście rzeczywiście to jest tego typu gra. Otóż to jest turówka, w, w której kierujemy grupą mechów, takich wielkich robotów, nie chodzi oczywiście o taki mech na przykład z puszczy I, i po prostu wy, wykonujemy po kolei kolejne misje i tam sobie rozbudowujemy dostatko tych mechów, zatrudniamy zatrudniamy jakichś takich mech warriorów tak zwanych, czyli pilotów tego, tych tych, tych, tych maszyn no więc jakby no nie jest to jakaś mega skomplikowana gra pod względem, co trzeba robić. Tak, chyba każdy kiedyś w jakąś turówkę grał, a nawet jak nie grał, to wiem mniej więcej o co chodzi. Mamy pojazdy, mamy różne parametry, różne rodzaje broni, uzbrojenia i, i różne misje do zrobienia. No i po prostu musimy się przez, przez to przeczochrać. Bardziej, bardziej istotne jest to, czy czy ta gra robi to dobrze, czy ona jest takim jakby dobrym Dobrą realizacją tego typu gier. No i powiem szczerze, że gra mi się bardzo dobrze, ale ale, ale są pewne rzeczy, które mnie trochę wkurzają albo które mogłyby być zrobione trochę lepiej I, i to nie są już takie rzeczy, które tam prostym patchem można można załatwić, ale podkreślam coś, co jest bardzo ważne. Ja jestem dopiero na początku i wszystkie najciekawsze misje tak naprawdę dosłownie się przede mną dopiero zaczynają, bo miałem niestety taką sytuację, gdzie, gdzie zainstalowałem sobie tego taka, przyszedłem tam, te pierwsze misje, one są takie bardziej trochę samouczkowe, takie fabularne, i jakby dopiero jak zacząłem robić takie normalne misje, gdzie już trzeba zarabiać hajs, żeby przetrwać, to wyszedł patch, który mi skaszanił wszystko. I musiałem zacząć od nowa. A te pierwsze misje mi są tak. bardzo... Znaczy, no to jest urok po prostu posiadania jakiejś tam wersji beta, nie? I to no trzeba to zawsze, ok, się tak. z tym, zawsze, zawsze się z tym liczyć, absolutnie. Tutaj nie mam pretensji do nikogo, to jest normalna rzecz. Zresztą zwłaszcza, że w większości ludzi działały. Ja chyba miałem po prostu jakieś pecha, coś poszło nie tak. Więc, więc musiałem to wszystko jeszcze raz zrobić i... W związku z tym, że to jest, wiecie, gra o wielkich robotach i które sobie tam kroczą, takie kroczące roboty i to wszystko jest dość wolne. I te tury się tak dość powolutku robią st stosunkowo. Nie jest to jakoś strasznie powolne, ale jednak nie jest to taka gra dynamiczna, tak? Więc to powodowało, że po prostu za drugim razem chciałem to szybko, jak najszybciej przeklikać, tak naprawdę już wiedziałem, co trzeba zrobić, tylko klikałem, klikałem, klikałem yy, i i no i tak wyszło, jak wyszło, więc trochę po prostu tych godzin mi się nabiło, a robiłem to samo, nie? No, więc to jest taki problem, że by to cała... Teraz dopiero jakby wskoczyłem w tą fabułę, gdzie się okazuje, że ja teraz będę robił takie specjalne zlecenia i no więc dlatego nie chcę dawać już teraz takich kategorycznych, bo jakichś ocen, bo może się okazać, że, że jak się wgryzę w tą grę bardziej, to ona mi się albo jeszcze bardziej spodoba, albo na przykład z jakiejś przyczyny mnie do siebie zniechęci. Natomiast nic nie wskazuje na to, że miała mnie do siebie zniechęcić. To już no to, na, na, na, na tą chwilę mogę powiedzieć, bo gra jest całkiem przyjemna. Jeżeli ktoś lubi turówki, a jeszcze tym bardziej lubi mechy, tak jak ja lubię mechy i ogrywa te wszystkie mech y, zresztą teraz w tym roku ma też mech Warrior 5 piątka wyjść, ten symulator mecha, i zwłaszcza jeżeli ktoś grał w te stare mechy albo w Cyberstorma, no to tutaj będzie się czuł jak u siebie w domu, bo, bo rozumie o co w tym wszystkim chodzi. Nie. Mech, żeby tutaj powiedzieć dla tych, którzy totalnie nie wiedzą co chodzi, to jest taki dwunożna, humanoidalna, wielka zbroja, można powiedzieć, tak? Wielki taki pojazd. Tylko, że w rodzaju taki, no nie wiem, można chyba powiedzieć, no, zbroja może to nie zrobić. no taki pojazd, taki, taki czołg, tylko że na dwóch nogach. I on, Transformers. Ma, I on ma, tak tylko że się nie transformuje, więc więc nie. <laughs> natomiast, no. natomiast generalnie urok polega na tym, że jakby w całym, całym tym chyba, można powiedzieć lore, w całym tym uniwersum. Nie, jestem, końcu, nie no. jestem pewny, czy, tam jest, czy to jest aż tak głęboko, że tam jest jakiś uniwersum wielki, ale coś tam pewnie jest. Więc są generalnie spodział na jakieś lekkie, średnie, ciężkie i jakieś tam jeszcze assault, zdaje się chyba, są te ostatnie assault mechy. Więc jest kilka rodzajów tych mechów, jest całe mnóstwo takich rodzajów broni od jakichś takich... Yy, lekkich laserów średnich, laserów ciężkich, laserów rakiet, lekkiego zasięgu, dalekiego zasięgu broni balistycznej różnego kalibru yy, jakichś tam broni energetycznych innych niż lasery. Więc tego jest całe mnóstwo I, i cała zabawa, cała ta fajno, fajność w, zawsze w Machaurerach polega na tym, że w tych pojedynkach, czy to były symulatory, czy to były strategie nie, znaczy w jakiejkolwiek by to nie było konfiguracji, to zawsze największa frajda to było po prostu, jak masz tego swojego mecha albo ewentualnie grupę mechów w całym tym przypadku i one i sobie je zrobiłeś po swojemu, tak? Masz swoją wizję, że na przykład będziesz miał, nie wiem, jednego lekkiego mecha, który będzie skautował on tam nie, nie może być za ciężki i on musi unikać jakby nie, jego mocną stroną jest unikanie ataków, to znaczy on jest na tyle szybki, że tam i na tyle ma różne tam bajery, szmery, bajery technologiczne, że ataki go tam mijają, tak? I trzeba bardzo skoncentrować na nim ogień, żeby, żeby on oberwał. Więc masz jednego takiego powiedzmy, który się tam gdzieś przebija do przodu, żeby jak najszybciej wyskautować, zobaczyć, co tam się dzieje, ewentualnie jakieś słabsze jednostki zaatakować. Potem masz, powiedzmy, jakieś średnie mechy, tak, gdzie tam montujesz im już jakieś tam średnie lasery, może jakieś rakietki dalszego zasięgu, może jakieś inne rakiety, no tak już sobie kombinujesz, a gdyby jeden, powiedzmy, będzie taki średni dystans, a drugi będzie do walki bardziej takiej z bliska nie? i powiedzmy masz jakiegoś ciężkiego mecha, który jest rzeczywiście taką artylerią chodzącą i to jest fajne, bo tam możesz mu napakować więcej tych modułów z tymi rakietami on tam może ostrzeliwać z daleka powiedzmy jakieś ciężkie lasery przenosić no fajne, to, to jest ten największy urw. do tego możesz jeszcze pilota, który, którego możesz szkolić tam różne skile mu dawać, chociaż tutaj są akurat cztery tylko chyba takie ścieżki o ile dobrze pamiętam, tak, cztery są takie ścieżki, tam każdy pilot ma, może mieć trzy skile dwa jakieś tam podstawowe, jeden jakiś dodatkowy. Do tego jeszcze nie rozgryzłem przyznam, bo za mało doświadczenia mam. Ale generalnie też tych pilotów się, się szkoli, więc jeżeli wiesz, że masz, jakieś masz jakiegoś takiego szybkiego mecha tak i wiesz, jakie jest jego zadanie, rozumiesz to zadanie, no to potrzebujesz też takiego pilota, który będzie kompatybilny z tym, z tym który będzie wyszkolony odpowiednio, więc dobrze mu jest dać jakieś dodatkowe uniki, Nie. Wyszkolić go w, ty, w, ty, w, ty, w tych unika też, bo on szybciej biegał, coś tam. No takie różne cuda. I to jest fajne, to jest fajne, bo budujesz ten, ten swój team, zaczynasz się trochę przywiązywać do tego swojego teamu, zaczyna ci być szkoda każdego mecha, bo jak on oberwie, no to na przykład możesz go oczywiście tam ponaprawiać, ale jak będzie zniszczony, to będzie zniszczony. I no, bo po prostu ci jest żal, autentycznie ci jest żal, jak ci zginie pilot, którego kurde może od początku gry. I, I, wiesz, i, i tam go trenowałeś, i ileś tam się misji z nim zrobiło, i on ci nagle umiera, tak? I musisz jakiegoś nowego kosztana zatrudnić, którego znowu musisz przeszkolić z początku, to cię bierze, choleranie. A misje są, misje są różne. Znaczy, na razie są dość proste, przyznam, ale też jedna rzecz. Przyznam, że taka moja rada, jak ktoś chce sobie tą grę zainstaluje i włączy, to lepiej zacząć od skirmisza bo tam jest kampania i taki tryb skirmisz, nie? taki po prostu sobie włączasz w jakąś misję. Uwierzcie mi, lepiej zacząć od tego skirmisza, bo wszystkie takie podstawowe rzeczy to ogarniesz mniej więcej, tam po prostu sobie zagrasz i będziesz zaraz wiedział, co jest trąf, tak jak to się mówi u nas, więc to się szybko, szybko się to załapie, i dopiero jak będziesz, trochę poczujesz przynajmniej tą jedną, może dwie misje nawet sobie w tym skimniszu zagrasz, wierzysz, że co chodzi, Wiesz, jak się poruszać, Ten, to wtedy sobie włączyć kampanię. Dlaczego? Dlatego, że ta kampania co pewno ma ten samouczek, ale jak się popełni błąd w pewnej w pierwszej misji zaraz po, po samouczku, jak się tam popełni jakiś błąd i na przykład przez nie uwaga się, nie wiem, albo będzie ranny ten pilot, albo nawet może być zabity albo tam mecha będziesz miał z, albo nie daj Boże dwa y, zniszczone to jest strasznie ciężki start w tej grze. po prostu jest mega ciężki, bo ty masz mechy od razu w, w naprawie gości masz w ambulatorium albo gdzieś tam w trumnie więc finanse lecą na dół, więc każda kolejna misja, jaką zrobisz, żeby zarobić jakieś hajsy, masz ograniczony skład i ilość mechów, więc w związku z tym prawdopodobnie znowu oberwiesz bardziej niż powinieneś, więc znowu popadniesz w koszty, aż w końcu wpadniesz w taki moment, że ledwo naprawdę walczysz tam o życie już na samym początku, a gdy się człowiek wejdzie w tego skirmisza, tam ogarnie, to raczej tych błędów prostych nie popełni już potem w, tym sam w, tym, w tej pierwszej misji po samoczku. No... Mówię to, bo wiem, bo po prostu też tak miałem, tak, że... Bo tak się trochę bawiłem, no, wiecie, testujesz sobie grę, nie? Tam, no, ale nagle się okazuje, że sobie tak testowałem, zajęło to parę godzin to takie sobie testowanie i teraz nagle, żeby nie być w dupie, no to co, znowu od nowa zaczynać, nie? Więc to jest moja dobra rada. <śmiech> Zagrajcie sobie skirmisza z dwa, trzy razy nawet. Szybko opanujecie, co chodzi, bo gra jest bardzo prosta. I to zresztą też jest bardzo duży jej urok. Ona jest po prostu prosta, w sensie takim interfejsowym. To wszystko jest na swoim miejscu, nawet jeżeli czegoś nie wiesz, to po najechaniu na myszką zaraz się pojawi okienko, które Ci po powie, o co chodzi, ci wytłumaczy Ci tam zasady działania mniej więcej. I to jest w ogóle zarówno w tych elementach takich fabularnych, jak i interfejsowo jakichś tam technicznych gdziekolwiek, nawet w bitwie powiedzmy jest to wszystko tak pokładane, że dokładnie wiesz czy teraz idziesz, czy atakujesz jaką bronią atakujesz, wybierzesz w prawie stronie jakiego skilla chcesz użyć, więc pod tym kątem takim technicznym, takim user experience jak to teraz się mówi to jest bardzo fajnie zrobione i naprawdę tutaj fajnie by było, jakby więcej gier tak bardzo dbało o pewne szczególiki. Pewnie można by się tam do czegoś przyczepić. Ja się nie przyczepiam, do niczego mi się wszystko podoba pod tym względem, a jedną z największych zalet i to w bardzo niewielu grach widzimy, a uważam, że powinniśmy to widzieć w bardzo wielu grach, to jest po prostu mo ten model z tymi chmurkami, że jest jakiś tekst powiedzmy nawet fabularny, tak? I tam powiedzmy nie wiem... Król Karol kupił Królowej Karolinie korale koloru koralowego, tak? I teraz masz podświetlonego króla Karola i sobie znajdziesz myszką na niego i masz, ej, Król Karol, to był taki, taki ziomek i tam coś tam, tam coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I potem sobie na Królową Karolinę i, i, i, też masz o Królowej Karolinie pisane. No to jest fajne, to skurde, to naprawdę powoduje, że, że, wiecie, bo do tych encyklopedii, do tych jakichś tam, różnych cudów, to się czasem ludzie nawet nie wchodzą, bo im się po prostu nie chce. Ja wiem, bo ja jestem też takim graczem, że jak gra, że jak to nie jest kluczowe, tak ja je na przykład w Wiedźminie, a mamy dzisiaj Wiedźmina również, żeby nie było. <śmiech> w Wiedźminie masz cały ten bestiariusz takie cuda. I tam się wchodzi, bo to jest ciekawe, to jest ważne i tak dalej. Ale w większości gier, a przynajmniej ja tak mam, po prostu to olewam zazwyczaj. Jakieś tam historie niestworzone, że musisz książkę nagle przeczytać, nie? A tu to jest fajne, bo to masz pod ręką, czytasz sobie coś tam i przy okazji, tak, najeszesz myszką, aha, dobra, to jest ten koleś, nie? Masz misję na takiej takiej planecie, a jeżeli ona jest w jakiś sposób ważna, że aha, to jest ta planeta, dobra, czemu ona ważna? aha, bo tam była jakaś bitwa i powiedzmy, po tej bitwie coś tam zostało i to jest ważne. To jest coś, co uważam, że powinno być w wielu grach, a w niewielu grach to jest. Jedna rzecz, która tutaj może zaskoczyć, w... znaczy zaskoczyć może nie, ale która jest fajna y, na swój sposób, ale troszkę się może za bardzo ciągnie, to jest fabuła. Znaczy, to jest gra z fabułą. Y, to znaczy, no wiecie, to strategia turówki jakoś specjalnie nie kładą nacisku na na, na jakąś historię, no bo to nie w tym rzecz. Natomiast tutaj ktoś sobie pomyślał, ej, jak zrobimy dookoła tego trochę historii, to będzie grać może trochę bardziej za zaangażowany, może, może, nie wiem, już nie będzie mu tam los kogoś tam obojętny tak bardzo, może on będzie miał jakąś inną motywację. No i to się jakoś tam sprawdza. Nie jest to zrobione jakoś tam rewelacyjnie także że, że, że krękajcie narody. To nie jest poziom jakichś wielkich yy, gier strategicznych, które, w których była jest istotna, które to są zazwyczaj RTSami, ja no patrzę teraz w stronę StarCrafta trochę tak, gdzie, gdzie cała kampania jest mocno określona fabularnie i ona i jakby jedną z, mo, z moty, jedną z motywacji jest to, że przechodzisz sobie dalej i, i poznajesz tą historię. No bo przyznasz, że, że tutaj nie mam tej motywacji, Jakoś, żeby tak super poznawać tą historię, no jest jakaś tam historia, no fajnie, fajnie, że jest jakaś tam postać, nie, taka totalnie anonimowa, która do mnie gada, no to jest spoko żeby to było zrobione na poziomie jakimś super, no nie. Ale żeby było źle zrobione też, nie? Po prostu jest, tak? O, trzeba odnotować ten fakt. Coś, co powiedzmy, znaczy to cię wprowadza w taką, w taką e, jakąś tam historię, w taki moment, w którym ty, dobra, to już wiesz, dlaczego tak, jest taka sytuacja, wiesz, dlaczego musisz to robić, wiesz, dlaczego jest krucho z i tak dalej, i tak dalej, i to jakby tłumaczy pewne rzeczy. Ale, tak jak mówię, ja pograłem trochę mało, nie wiem, co będzie za chwilę. Bo ja jestem teraz w takim momencie, w którym. A, jeszcze jedna ważna rzecz, dlaczego ja tu mówię? Dlatego, że ta gra ma takie w sobie elementy, gdzie ty po prostu prowadzisz dialogi z innymi postaciami, tak? Nie wiem, wracasz po misji na statek i nagle przychodzi do ciebie tam gość, który zajmuje się y, obsługą techniczną mechów i mówi, no słuchaj, tam szefie jest taka, taka sprawa, nie? I teraz trzeba coś z tym zrobić. Przychodzi ktoś z finansów musisz podjąć jakąś decyzję albo tam jeszcze coś innego, no i, i ty po prostu podejmujesz jakieś istotne decyzje, które rzeczywiście wpływają tam w jakiś sposób na to, co się będzie za chwilę działo. Na razie mam tego na miastkę, dlatego podkreślam jeszcze raz, nie wiem co będzie za chwilę, ale wydaje mi się, że jeżeli to dobrze zrobią, to będzie fajne, bo to przypomina tak trochę momentami takie, no, jak na przykład jest ojejku Crusade, Crusader Kings z dwójka, albo w ogóle wszystkie te gry paradoksu, gdzie strategiczne, gdzie nagle są pewne eventy, pewne wydarzenia się dzieją, i ty musisz w tym, w tym wydarzeniu. Jakoś się w stosunku do niego określić, coś zrobić, podjąć jakąś akcję albo, albo coś tam innego. Zresztą, bo to jest bardzo ważne, wydawcą tej gry jest właśnie paradoks. Ja nie wiem, czy oni tutaj nie pocisnęli im tego pomysłu, bo oni chyba dobrze rozumieją, że w ten sposób się trochę jednak człowiek, człowiek bardziej angażuje. Trochę nagle ma poczucie, że ej, ja tu podejmuję jakieś decyzje, nie? a nie tylko przesuwam mechę po, po, po mapie. Więc to też jest fajne. I czasami to jest zaskakujące. Naprawdę nie spodziewałem się, że będę nagle tutaj dialog jakiś prowadził. Tak się pytał o coś, albo coś tam, podejmował tak jakąś decyzję tam, Albo, nie wiem, nawet takie prozaiczne rzeczy typu, coś tam się zadziało. No i ty masz teraz, gadasz sobie z jakimś gościem, masz tam trzy opcje wyboru. Do Każda jest, wydaje się, neutralna, no, no więc sobie jakąś wybierasz, ale to jest twoje zdanie. Znaczy zdanie tego bohatera, tak? Tego, tego, którego, którym ty teoretycznie jesteś. Zresztą masz też swojego awatara w tej grze, bo zatrudniasz sobie jakichś tam mech warriorów tak zwanych, ale ty też jesteś jednym z tych mech warriorów i to jest postać, którą ty tworzysz na początku. Więc masz swój, swój, swój awatar w tej grze i to ty jesteś tym gościem, do którego oni gadają. Nie? No, więc to jest, to jest też spoko. Y więc jeżeli chodzi o taką warstwę, ogólnie ona tam jest, jak się rozwinie, na pewno jeszcze ukradnę z parę minut z następnego podcastu, żeby tutaj dopowiedzieć te rzeczy, które dzisiaj nie, które dzisiaj nie byłem w stanie powiedzieć, żeby to rozwinąć. Ale chciałbym jeszcze, no, już na koniec, żeby już tam nie, nie przedłużać, powiedzieć troszkę o prawie audiowizualnej. Ona jest, jak dla mnie, troszkę średnia. To znaczy, widzicie, spodziewałbym się, że można to zrobić lepiej. Zwłaszcza, że to jest mało dynamiczna gra bardzo tak, bardziej tak statyczna. No tam, wiecie, no przesu idzie sobie mech i tam nawet nie ma jakiejś akcji, typu, nie wiem, no, strzelają, on tam uniki wali, nie? To wszystko jest takie turowe, no. No jest strzał, no i, i po prostu unik polega na tym, że ej, nie trafił cię, nie? Tak <grym> się trochę tak wygląda. Więc wydaje się, że można by to zrobić troszkę lepiej, te, te, te tekstury troszkę poprawić, może te mechy, żeby były bardziej jednak szczegółowe, one nie są takie znowu nieszczegółowe, ale nie wiem, coś, czegoś mi brakuje. Wiecie, on no to, czegoś mi troszeczkę brakuje. Ten wygląd jest po prostu taki, nie, nie jakiś taki, żeby cię to, żeby cię to powalało. Mam wrażenie, że czasami wiecie, jak są, jak są takie gry, no to, co stoi na przeszkodzie, zwłaszcza, że tam jest mało jednostek, bo to nie są takie gry, wiecie, jak, nie wiem, Total War. Albo tam jakieś inne, że tam masz 100, 200 jednostek, 1000 jednostek, 5000 jednostek na ekranie. No nie, tam masz, jak dobrze idzie, to jest 15, nie? Z czterech, czy tam, znaczy nie wiem, czy można więcej. Na razie wiem, że czterema można grać mechami. Być może pięcioma można, ale chyba nie, bo tam są tylko cztery takie sloty. Być może się tam coś później zmieni raczej nie wiem. Cztery mechy. No to cztery mechy plus... Nie wiem, nawet jak niech będzie 10 razy tyle tych przeciwników, no to kurczę, nie jest to znowu tak dużo do renderowania, żeby nie można tego zrobić naprawdę fajnie, naprawdę imponująco. Ale z drugiej strony, no wiadomo, to nie, to nie w tym sęk, tak? Nie, nie, to jest tych, że najważniejsze. Tylko mówię, no, no, no, brakuje mi troszeczkę takich, takich, takich modeli, takich wiecie, żeby aż normalnie były seksowne te, te, te mechan, nie? żeby, żeby to tak jakoś fajnie wyglądało, żeby na przykład animację można byłoby trochę lepiej zrobić. Więc widać, że to nie jest gra z ogromnym budżetem. To na pewno. To na pewno nie jest gra. Zresztą ja nawet nie, nie pamiętam, kto to tam tworzy. Obiecuję nadrobić tą informację następnym razem. Więc to nie jest jakaś duża gra. To nie jest nie wiadomo jaki A, To jest na pewno też gra niszowa, bo to nie każdego będzie interesowało. Nie będzie interesowało na pewno każdego poruszanie takim oddziałem mechów, nie? Więc to na pewno nie jest gra z wielkim rozmachem, ale ma to tak, tą taką iskierkę, którą każdy fan mechów, każdy fan tego typu strategii doceni. Więc jak lubisz takie gry, myślę, że nie, nie pożałujesz, jak sobie, jak sobie kupisz. Natomiast, jeżeli dasz mi jeszcze tą, te dwa tygodnie, to Ci wtedy powiem, czy, czy, czy tutaj nie zmieniłem zdania w tym temacie, czy, czy, czy może jednak zmieniłem. Mhm. Wojtku, bo mówisz o tym, ja sobie trochę to popatrzyłem to to to jest dla mnie taki XCOM XCOM w mechami wiesz co tak, no w sumie to jest dobra dobra analogia, rzeczywiście w pewnym sensie można tak powiedzieć, że to tam tylko XCOM może jest XCOM jest taki przecież jest jakby tak mam wrażenie, on ze względu na to, że się dzieje w innych warunkach i tak dalej jest więcej szczegółów, jest nie takich rzeczy, takich jakichś animacji czy z niego tam przeskakuje przez No to, to było fajnie zrobione w XCOMie a tutaj właśnie może może dlatego mam taki, taki, taki kontrast, bo w innych grach jednak to troszkę lepiej wygląda. Ale tak, ta, ta podstawowa z sobie dokładnie tak, taka jest, że masz tam powiedzmy gdzieś tam jakiś taki swój hub, w tym, to w, w tym przypadku jest taki kosmiczny, kosmiczny statek, gdzie sobie te mechy przechowujesz, gdzie, gdzie sobie w, operujesz tym składem i tak dalej, nie? Tylko mówię, no tak mi się wydaje, że że hmm, co chciałem powiedzieć, że rzeczywiście pewne rzeczy mogły być lepiej zrobione, jeżeli chodzi o np. dynamikę. No bo powiedzmy sobie szczerze, warto przeczytać tam te wszystkie samouczkowe rzeczy, a one są właśnie w tych dialogach po pochowane. Więc, więc musisz każdą z tych postaci dobrze było przynajmniej rozpogadać. A to powiem wam bez kity to jest godzina gadania nie? Z, z, z wszystkimi. No nie, może przesadziłem godzinę gadania. Dobrze, przesadziłem. Ale to trzeba to wszystko przeklikać, pogadać z nimi tak i się upewnić, co to jest, co to jest, co to jest. Dobrze jest to zrobić przynajmniej raz, nie? znowu. Więc to są takie rzeczy, które na początku zabierają dużo czasu. A jeszcze jedna taka rzecz, kurde, to też było trochę głupie. Miał misja, w której miałem przejąć bazę wroga, tam zniszczyć ją. Najpierw tam zdominować przeciwnika, wyeliminować i zniszczyć pewne budynki w bazie. No i wyobraźcie sobie, że wyglądało to w ten sposób, że rzeczywiście najpierw zniszczyłem tego przeciwnika, no i potem już niszczyłem te budynki, a te budynki się bardzo powoli niszczyły. No i to tak było, że z ładnych, nie wiem, 8 tur, to ja tylko klikałem po prostu na mecha, na budynek, fire, Następny mech, następny budynek, fire, Bo po prostu już z nikim nie walczyłem. Nie było żadnego wyzwania, tego tłuczenia tych budynków, które które po prostu nie mogę odpowiedzieć ogniem, one były w miarę trwałe i trzeba było je zniszczyć. No i to po prostu głupie. no Po co taka misja? No to wiadomo, wyeliminowałeś wroga, już nie masz nic tutaj do zabicia w tej turze, to nie wiem, koniec, tak? Wygrałeś. No po co po prostu to tuczenie tych budynków? Inna sprawa, żeby tam były jakieś posiłki jeszcze przyletywały, tak? Albo coś się działo, nie? Że tu musisz, nie wiem, walka z czasem albo coś, a tu po prostu była taka głupia klikanina. Więc są, mówię, pewne rzeczy nie są zrobione w tej grze dobrze, ale tak wydaje mi się, że dla fana takie gier to będą po prostu takie rzeczy, na które się przymknie oko, po prostu, no co, no poklikasz sobie parę razy, wypijesz sobie kawkę, w tym czasie nie ma problemu. Urok gier y, takich y, turowych, na tym właśnie polega, że czasami że to nie są gry dla ludzi, którzy są nerwowi, albo tam muszą mieć akcje, nie muszą tam nie wiem, mieć, żeby tam wszystko wybuchało co chwila, no to jeżeli nie jesteś fanem takich gier nie, tuowych, no to się zastanów trzy razy, nie? Tak. Yy, dobra, więc myślę Wojtku, że, że tego Battle Teka. Yy rozwaliłeś nam, faktycznie je, jeżeli będzie naprawdę jakaś słabizna ci wyjdzie po drodze, to możesz dać znać e, za dwa tygodnie, ale, ale już nawet ja po gameplayu na, na YouTubie powiem ci, że już tam wstępnie mógłbym być nim zainteresowany a, a, a, ale jest jeszcze ta wczesna wersja zresztą to wyjdzie tylko na razie na PC, peceta więc na razie tak o tym nie myślę więc spoko, więc słuchajcie, to, to tyle jeżeli chodzi o Battleteku, więcej ciekawszych innych rzeczy za tydzień i, i jedziemy z tymi Dogsami. Rafale, w końcu się doczekałeś? I e, jak tam się grała w tą drugą część? E, czy była dobra? No dobra, ale zaczynamy od bożdokców. Dobrze wywołałeś? Dobrze. Usłyszałem? Tak, tak, tak, tak, tak, bo, bo, bo to mnie bardziej interesuje. No dobra, no to krótko. Dwójka weszła zaraz po jedynce. Dwójka opowiada o murzynku, który w San Francisco i okolicach śmiga sobie i jest takim, wiecie, super luzackim gościem w zupełnym przeciwieństwem tego, tego smutnego, przykrego pana z jedynki. Yy, troszkę trzeba się tam na pewno no, zakładając przesiadkę oczywiście z jedynki po, po, pobawić tym żeby się wczuć powiedzmy w tą postać yy, ale nie, nie da się ukryć że Watch dwójka mają fabułę moim zdaniem poprowadzoną trochę lepiej yy, od jedynki na takim całkiem niezłym poziomie Przede wszystkim dosyć naturalne są dialogi. Oczywiście mówimy tutaj o jakiejś żadnego dubbingu, nie ma tylko, tylko napisy i y, pociągnięte po angielsku, ale, ale kurew i różnych innych przekleństw jest tam wystarczająco dużo, żeby nadać naturalności powiedzmy. Yy, oczywiście no wiadomo, skrócone są te, te, te relacje do takiego wzorca, jaki tam powinien być powiedzmy na, na skalę jakiejś krótkiej misji, więc coś się dzieje, to się dzieje od razu, teraz zaraz i się szybko kończy, nie? więc to się tam nie ciągnie jakoś godzinami całymi, ale cały czas oczywiście przyświeca cel ten sam, czyli walka wielkiej korporacji, która gdzieś tam w tle kontroluje wszystkie, wszystkie nasze zasoby, informacje o nas i, i sprzedaje je gdzieś tam na boku. I doszedłem do takiego wniosku, że ta gra mogła mieć o wiele lepszy wydźwięk fabularny dzisiaj niż rok temu, biorąc pod uwagę te, te wszystkie afery z, Facebook, z Facebookiem to, że, że gdzieś tam te informacje poszły sobie w pizunie i gdzieś tam wszyscy na tym powiedzmy, że to znaczy, no, odczuć nie odczuliśmy, bo ja to mam na to wyjebane i wy pewnie też, ale zasadniczo no, wiemy, że jest to jakaś afera nie? i mm, lepiej się przez to odbiera grę, że, że coś takiego, co, co jest opisywane w grze się yy, dzieje również na żywo, bo przez to, kiedy wchodzimy na te etapy bardziej yy, odjechane, a to się gdzieś tak od połowy gry dzieje, że, że, że potrafimy się zagonić w takie miejsca, które potrafią faktycznie powiedzieć wow I, i tutaj muszę naprawdę zwrócić honor tej grze, że w pewnym momencie mogłem się poczuć chwilowo znudzony, że, że te wszystkie misje były podobne, pomimo, że coraz powiedzmy, że yy, więcej frajdy dawało przechodzenie tych misji z uwagi na ich poziom trudności, ale jednoczesne dojebanie postaci kolejnymi perkami, kolejnymi umiejętnościami. Przede wszystkim tutaj chodzi o drony, które Najpierw się pojawiają po prostu jako wsparcie typowo, e, typowo organoleptyczne, żeby podejrzeć wroga, ewentualnie zarzucić jakimś tam prostym cheatowaniem, e, typu, typu wybuch granatu, ale to wiadomo, że działa tylko na niektóre postacie, jakichś wrogów, którzy mają ten granat akurat w ręku. Natomiast z czasem można odblokować sobie takie ruchy jak nasłanie gangsterów lub policji, a jeszcze dalej można bezpośrednio z drona rzucać granaty, więc końcówka gry nie ukrywam wyglądała w ten sposób, że cisimy się w bezpiecznej strefie, wysyłamy drona, dron napierdala zrzuty lotnicze po, po takim nalocie dywanowym po prostu wiecie, seria wybuchów, nie? jak wszyscy są rozpierdoleni to wchodzimy na czyste pole i robimy co trzeba. Można było grać tak, można było grać tak, też czysto, ale to akurat sprawiało mi najwięcej frajdy i o tym trzeba wiedzieć, że y, dopakowywanie postaci, jeżdżenie za tymi punktami różnymi do zdobycia y, jest bardzo ważne i bardzo wpływa potem na tą rozgrywkę, wręcz może w ogóle zmienić odbiór waszej gry, jeżeli byście na początku to y, przetrzepali i sobie faktycznie podkręcili tą postać z tym, że tam trzeba na każdą kolejną umiejętność, których jest w zasadzie kilkadziesiąt Wywalić od 4 do 8 punktów. Punktów badań, tak zwanych. No i za każdy punkt gdzieś tam wyszukany na mieście, to, to zdobywacie tylko jeden, jako znajdżki. A za zrobioną misję dostajecie 8. Na przykład. W związku z tym praktycznie nie ma szans, żebyście dojebali swoją postać jakoś mocno, nie robiąc fabuły. I ewentualnie możecie troszeczkę się tam podkręcić e, parę poziomów wyżej, jeżeli chodzi o tam jakiś zaplanowany e, bufor tego, tego doświadczenia postaci e, odnośnie tego, co przewidziała, przewidział twórca gry. E, Postacie w grze są odjechane, jak zwykle jest jakaś ekipa, oczywiście wszystko jest super cool i jest wszystko, wiecie, takie totalnie amerykańskie, że, że aż kurwa do bólu yy, do bólu po prostu przesadzone. Ale wciąż nie mogę się jakby oprzeć wrażeniu, że pomimo tego, że y, dwójka jest niby taka bardziej San Francisco, bardziej kolorowa i y, y, y, wiecie, ten murzynek i tak dalej, zamiast tego naszego poważnego bohatera z jedynki, to jednak mimo wszystko o wiele poważniej traktuje mnóstwo kwestii. Mamy tutaj jakieś bare ze striptisem, na każdym rogu powiedzmy chodząc z jakiejś tam aplikacji śledzącej ciekawe punkty widzimy jakieś istotne miejsca dla, dla danego miasta, gdzie często to są dzieła sztuki, a często są jakieś powiedzmy tak zwane z miasta wyzwolonego miejsca, mamy jakiś tam nagi ogród, gdzie, gdzie sobie ludzie po prostu chodzą i pielęgnują rośliny, całkowicie goli, możemy sobie kogoś takiego wiecie, na przykład zastrzelić i zrobić mu zdjęcia, w niczym to nie przeszkadza kompletnie, wiecie, żeby dać upust trochę twojej, swojej jakieś tam yy, zabawie, nie? Oczywiście poza tym, że policja przyjedzie, no to jest całkowicie naturalne w tym świecie. I, i będąc już przy tej policji, yy, warto wspomnieć o tym, że ten nasz bohater wcale nie jest jakimś komandosem. On oczywiście potrafi się posługiwać bronią i myślę, że robimy z niej całkiem spory pożytek, a przynajmniej możemy robić. Ale nie ma żadnej kamizelki obronnej, nie ma żadnego y, wsparcia w postaci wytrzymałości tegoż bohatera. Znaczy no, można tam sperkować go troszeczkę, że, że tam więcej wytrzyma, ale y, nic takiego, że, że drugie 100% energii, bo, bo kamizelkę nałożył powiedzmy. I ogólnie w pierdol solidny on dostaje po kilku strzałach. Naprawdę bardzo łatwo jest zaliczyć glebę. Nie jest też trudno wcale strzelać. Nie jest też trudno wcale się bronić. Szczególnie jeżeli mamy na użyciu właśnie jakieś granaty, właśnie jakieś te drony, które potrafią te bomby albo zasadzać z ziemi, albo zrzucać z powietrza. Szczególnie to zrzucanie z powietrza to jest, to jest umiejętność, do której od samego początku powinniście dążyć ponad wszelkie inne cele, żeby wasz dron potrafił zrzucać granaty z powietrza. E, przydaje się niesamowicie. Eee, ale ale naprawdę łatwo jest dostać w pierdol I, i to jest najważniejsze, bo przez całą grę jakby nie tracimy tego wrażenia, że ta postać jest mimo wszystko krucha, nie? że to jest jakiś tam zwykły ludzik, murzynek, gdzie dwa strzały go tam zaraz posadzą na glebę i, i w sumie tak powinno być bo, bo to jest najgorsze, jeżeli się wiecie, no niby biega po mieście, niby się tu jednym strzałem yy, kładzie wiele, wiele osób kolejnych, takich dobrych czy złych a, a do ciebie napierdalają z z helikopterów i zewsząd indziej a, a po prostu ty sobie ciągle biegasz i biegasz i biegasz, nie? więc to, to zawsze psuło mi jakiś tam pogląd na realistykę GTA na przykład i, i gier z tej serii a, a w tych Watch Dogsach jakoś całkiem to dobrze odbierałem Oczywiście standardowy punkt, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów, jest do dupy bardziej niż w GTA, mniej niż w Orzodokstach 1 W każdym razie na poziomie z cyklu chujowo, ewentualnie trochę powyżej tej, tego poziomu miernego. Natomiast fajne jest mocno poprawione sterowanie hakowaniem, bo, bo teraz mamy hakowanie na przykład pojazdów. I ogólnie do hakowania mamy bardzo dużo przypisanych zarówno do ludzi, jak i do jakichś właśnie innych, mm, czy przeszkód, które trafiamy na drodze, czy właśnie samochodów, które mijamy na drodze, yy, skrótów, gdzie możemy krótko po prostu jednym przyciskiem L1 yy, trzepnąć akcję, która jest jako domyślna ustawiona. I tak przykładowo, jeżeli lecimy sobie autostradą, Strzałeczka pokazuje nam auto przed nami, że jest teoretycznie w zasięgu hakowania. Wiemy od razu, bo to jest jako akcja domyślna przypisana, że dodanie gazu i skręcenie kierownicy w lewo to jest domyślna akcja. Mamy postać dopasioną jeżeli chodzi o punkty tak zwane zasobów, które, które nam pozwalają wykonywać te akcje hakowania. I po prostu możemy sobie lecieć tą autostradą, nawet i motorem, yy, i auta, które nam zawadzają drogę, spychać na pobocze. Co daje zupełnie inny efekt niż gdzieś tam śmiganie lewo-prawo, lewo-prawo, przy tym modelu sterowania, który jest no iście spierdolony, w odniesieniu do GTA. Ja osobiście wolałbym pojeździć i, i trochę pobawić się tą jazdą, nie? A tam wystarczy yy, nakurwiać R2 i jednocześnie strzelać L1, yy, znaczy R1, żeby, żeby te akcje wiecie, oczyszczania, że tak się wyrażę przed pola, yy, wykonywać. Nie? No jest to swoiste takie podejście trochę od dupy strony do tematu, ale również jest to rozwiązanie problemu, czego, czego nie można zapomnieć co więcej, no bijemy się tam z Facebookiem bijemy się tam z Googlem, bijemy się z FBI, mafią ruską i ogólnie wszystkim o czym można usłyszeć w telewizji tak żeby sobie to ładnie dopasować, Więc jest to typowo amerykańska gra zrobiona przez Francuzów po to, żeby po prostu bardziej odczuć klimaty, które nas dzisiaj bolą cała fabuła sprowadza się do tego, żeby wpierdolić szefowi Facebooka oczywiście w ichniejszej tam nomenklaturze który jest trochę większym pedałem niż ten prawdziwy szef Facebooka, ale w sumie niewiele mu brakuje i i w zasadzie to jest niewspółmierne trochę, jeżeli, zależy jaką ścieżkę obierzecie, bo oczywiście chodząc tam gdzieś sobie po cichu, skradając się jak sam feature albo albo coś w tym stylu, to może wam to wyjść jakoś, żeby to była fabuła spójna, nie? Na zasadzie, żeby ktoś patrząc z boku nie zadawał głupich pytań. Natomiast głupie pytania na pewno będzie zadawał, jeżeli będziecie chodzili, napierdalali, strzelali z karabinu, który ma tłumik, lunetę i w ogóle jest super wydrukowany na drukarce 3D maszyną do zabijania. Zabijali po kolei dziesiątki, czy tam nawet setki jakichś jakiś mułów, którzy tam są zatrudnieni za grube pieniądze jako ochrona i oczywiście padają po jednym strzale. Eee, no, Włapetynę oczywiście, bo, bo to nie jest radny jeleń, który wymaga strzału w serce. Eee, i, I po takich setkach zabójstw wy sobie wchodzicie do tego szefa Facebooka i, i mówicie mu, no to teraz przyjedzie po ciebie policja i masz przejebane. No. I, I w ten sposób właśnie w sumie wam zaspoilerowałem cały finał gierki. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, ale fabuła nie była najmocniejszą częścią tutaj tej, tej kwestii. Faktem jest, że najmocniejsza była kwestia rozgrywki i zbierania setek znajdziek. Naprawdę to była jedna z nielicznych gier, która mnie wciągnęła w to, żeby w miarę możliwości oczyścić mapę. Pomimo, że całkowicie nie zwracam uwagi na trofea, to wyczyściłem poza jednym takim typowym, naturalnym, dosłownie wszystkie, które nie wymagają online'a, tak? Jedynie mi się nie chciało siedzieć i czekać na gościa, który po prostu będzie żygał jako przechodnia, żeby mu zrobić zdjęcie, bo to było trofeum, które zwyczajnie wymagało cierpliwości a, i czasu, a jej mi brakuje, nie? Natomiast cała reszta wchodziła na gładko i, i, i wręcz zachęcała do tego, żeby się pomawić trochę dłużej, co uważam za duży plus, bo tak powinny być trofeje skonstruowane. Yy i mimo to misje są na tyle zróżnicowane, że chociaż fabuła jest do bólu przewidywalna, to jesteście w stanie naprawdę się dobrze przy niej bawić i, i być zaskoczonym mile, tak? Bo jest dużo takich fajnych humorystycznych akcentów zarówno w misjach głównych, jak i w misjach pobocznych, które spowodują, że po prostu stwierdzicie, no kurwa nie, naprawdę to zrobili, dobra, to jest to, na co czekałem, nie? I to jest taki moment, w którym stwierdzasz, że Watchdogs dwójka jest naprawdę taką fajną grą na 8, na 10, czy, czy coś w ten deseń, nawet i, i, i rok po premierze, yy, pomimo jakichś tam powiedzmy czasu, który upłynął, jak najbardziej polecam pod tym kątem. No i, i, i to tyle w sumie z tego, co chciałem powiedzieć. Mhm, yy, Rafale, yy, to, to teraz mi powiedz na przykład pod względem graficznym, bo E, wiem, że ty grałeś w jedynkę, a zaraz w dwójkę Więc ty masz takie dobre pojęcie o tym Czy tam grafika faktycznie w dwójce Tak poszła e, Przez dwa lata do przodu Czy, czy w sumie jakiejś większej Stop. różnicy z niej nie zauważyłeś Czy... poszła, no, nie, no, poszła, no. poszła Ale... do przodu chociaż yy, brakowało mi HDR-u pomimo, że to była dosyć świeża gra to nie była wiesz, zaimplementowana do, do HDR-u I, i zwracam na to uwagę bo yy, w zasadzie świeżo przed, przed Watch właśnie zagrywają się w Gran Turismo i dosyć mocno mnie kulało to że, że, że nie ma tego efektu, jednak charakterystyka Chicago i San Francisco jest zupełnie inna nawet jak o nim myślisz. Od razu masz inną kolorystykę w głowie, nie? I dokładnie to przedstawili, wiesz, w grach. Zupełnie inaczej odbierasz Chicago, po którym, wiesz, było w Jedence jazda I, i zupełnie inaczej jest Kalifornia, która jest słoneczna i jest inna paleta barw przede wszystkim. Więc odbiór gry jest inny. Grafika jest dużo lepsza. Nie da się tego ukryć, że jest dużo lepsza. Jest o wiele lepszy taki wiesz, draw distance i tak dalej. W jedynce to to notoryczne było wiesz kwestia, że jechałeś i nie do końca wiedziałeś, gdzie jedziesz. W dwójce też nie jest to na idealnym poziomie, bo jest całkowicie normalną sprawą. Jak na przykład chciałem wbić trofeum za pościg pięciogwiazdkowy, no to jak najlepiej wziąć pościg pięciogwiazdkowy, no zajebać tylu przechodniów ile się da. No to się zatrzymuję na autostradzie i zaczynam strzelać do nadjeżdżających samochodów. Strzelam do jednego, drugiego, piątego, dziesiątego, zatrzymało się 10 pojazdów, no i żaden kolejny nie jedzie. No to biorę zooma i widzę samochód, który jedzie z daleka na zoomie. No to strzelam w kierowcę. Wyłączam zoom, a ten samochód znika po prostu, wiesz, wczytywał się na Zoomie, potem była fosa taka, przez którą nic nie przelatywało i potem były te pojazdy, gdzie już były, wiesz, z wystrzelanymi kierowcami, nie? I stałem jak ten pierdolony pajaz na tej autostradzie i nie byłem w stanie nikogo zastrzelić, wiesz, i te gwiazdki mi znikały. No, kurwa, perpetuum mobile mogłem tam, wiesz, napierdalać, ile mi amunicji starczyło, nie? W końcu, wiesz, trzeba było w jakimś osiedlu gdzieś, wiesz, jeżdżąc na, na debila, tam rozkręcić, wiesz, imprezę na pięć gwiazdek i też się ona zawsze kończyła źle. Do Dopiero, wiesz, dobrze mi to wyszło, kiedy wbiłem się do jakiegoś typa, który tam robił akurat jakąś e, akcję teoretycznie e, teoretycznie zaplanowaną właśnie pod kopa, e, gdzie od razu mu wbiło pięć gwiazdek, a jak tylko ja się przyłączyłem do niego i zacząłem strzelać do policji, to mi też wbiło pięć gwiazdek i wtedy razem, wiesz, spierdoliliśmy z miejsca zdarzenia e, wykorzystując jakiś trik, że wystarczy pójść kupić koszulkę w jakimśkolwiek sklepie, wiesz, z ubraniami, żeby stracić to zainteresowanie policją, jakby to było takie proste na co dzień, no i, i się temat zamknął, nie, ale naprawdę, sto razy większym problemem było zdobycie tych pięciu gwiazdek, żeby wbić to trofeum, niż ich, kurwa, zgubienie, no to jest po prostu, wiesz, jakaś kpina na, na konstrukcji, wiesz, technicznej gry. Ale plusem jest to, że, no wiesz, gra jest Olois Online, i pomimo tego nawet, że nie, wiesz, nie mam plusa, no grałem online, ale nie mam plusa, więc te wszystkie jakieś tam misje poboczne sobie robiłem sam, jakieś tam zlecenia specjalne, ale mimo to gra wpierdala ci graczy i przykładowo, jeżeli masz pościg natury, jesteś powyżej trzech gwiazdek, czyli jakiś tam specjalnie poszukiwany, to gra potrafi ci wrzucić tak zwanego łowcę. Nie? Ktoś, kto w tym momencie sobie wrzuci misję łowcy, zostanie przypisany do ciebie i razem z policją będzie cię napierdalał. I myślałem, że to jest ściema że to jest jakieś takie, wiesz, yy, ubzdurane, że, że tam nic specjalnego się nie może wydarzyć, no w końcu jakiś leszcz kolejny biega tak samo jak tamta policja i tam, wiesz, nic ci szczególnego nie może zrobić. Yy, a okazuje się, że to całkiem sprytne syny są, nie? I pościg pięciogwiazdkowy, który miałem już prawie zgubiony, został przerwany przez to, yy, że mnie taki chuj zobaczył gdzieś tam, wiesz, przez lunetę wypatrzył, gdzie się kitrałem, wiesz, żeby skitrać ten pościg. Więc yy, to jest całkiem fajna opcja, że w momencie, kiedy chcesz się pobawić trochę na wyższym poziomie, w taką właśnie wiem, ganianinę z policją, to że ci wchodzi ktoś, kto, kto potrafi ten poziom podnieść i nawet nie musisz się w tego wiesz, durnego plusa bawić, nie? Dla, dla, dla tej zabawy. Rafale, Watch Dogs'y, a jeszcze powiedz mi jak, jak ta mapa wygląda w stosunku do poprzedniej części, czy to jest mniej więcej ten sam rywek, czy, czy w ogóle widzisz, że na przykład jakieś te same osiedla, czy, czy na, naprawdę przez tam dwa czy trzy lata udało im się stworzyć faktycznie nowe wszystkie budynki, wszystko od nowa, czy jednak co, no jest Tak jak mówiłem o odnośnie kolorystyki, to oczywiście te... nie tylko kolorystyka, no nie w nie przytoczę wszystkich asetów, ale inna jest cała, cała jakby yy, konstrukcja miasta, no San Francisco, wiesz, ciężko porównać do Chicago i mhm. widać tutaj rozbieżność, masz dzielnice, które się faktycznie od siebie różnią. Yy, odpalając yy, pff, dwójeczkę i ja wiesz, nie wchodziłem od razu w żadne te fabularne misje, tylko pierwsze co zrobiłem, to wsiadłem do jakiejś fury, zacząłem sobie śmigać po tym mieście. Yy, to pomimo, że dopiero co wyłączyłem USDOC 1, to nie z nimi miałem skojarzenie, tylko z jakiś tam parę miesięcy wcześniej ogrywanym e, driverem San Francisco z którego ewidentnie hmm. wyczuwałem właśnie układ ulic, że, że był zaadaptowany, wiesz, dosyć podobnie i, i że można było to odczuć. Zresztą tam masz aplikację, tam masz telefon z aplikacjami i, wiesz, te wszystkie tam yy, wybieranie misji, wchodzenie w mapę, ustawianie muzyki, tudzież y, jakieś tam y, robienie zdjęć, to wszystko robisz z telefonu? Masz tam również aplikację, która się nazywa Driver San Francisco. I ona jest takim taksówkarzem z GTA, gdzie po prostu wybierasz sobie postacie, które są wiesz, taką serią misji pobocznych i one w jakimś celu konkretnym cię ganiają po mieście. Wiesz, raz musisz konkretne punkty. Od... Mhm. czy znaczy wszystko się sprowadza do tego, żeby odwiedzić konkretne punkty, ale raz to się tam wiąże z jakimś pościgiem, z policją, inny raz po prostu, żeby to zrobić spokojnie, inny raz, żeby to zrobić szybko. Więc tutaj i nie zapomnieli o tym driverze i pamiętali, że to jest to samo miasto, dało się to odczuć po układzie mapy. Na pewno mi się podobało to, że jest dużo, wiesz, fajnych załóków i takich fajnych schowanych miejsc, że w wpieprzasz się między budynki i tam faktycznie coś się dzieje, nie? Tu jest oczywiście jakaś skrytka jakichś gangsterów, tam sobie między budynkami jakaś, wiesz, ekipa maluje obrazy, kurwa, całkiem nago i w ogóle, wiesz, nie wiesz, o co chodzi. Dużo poszli w takim kierunku sprawienia, żeby to miasto było bardziej takim prawdziwym San Francisco, jakie kojarzymy z różnych tam, nie wiem, choćby piosenek, prawda? Bo, bo, bo w tym Chicago za wiele się nie działo poza tym ogólnym klimatem miasta, że ono jest takie brudne, a on ma taką wielką misję, nie? I to było takie, wiesz, kluczowe przesłanie, wiesz, miasto jest brudne, a on ma misję i musi ją pokonać i, i znowu miasto jest brudne, a on ma misję, nie? I w kółko, kurwa, to samo, nie? A tutaj, wiesz, potrafiłeś się zgubić w tym, w tym wszystkim, w sensie zapomnieć całkowicie o tej swojej yy misji, kurwa wielkiej, wiesz, ratowania świata, bo, bo cię odciągnęły te głupoty, które były po boku i wiesz, czasami się potrafiłeś zorientować po 3-4 godzinach, że robisz jakieś totalnie idiotyczne misje poboczne, bo, bo, są zwyczajnie, wiesz, śmieszne, ciekawe i jakoś tam odrywające cię, nie? I to jest fajne, wiesz taka powinna być gra, takie powinny być misje poboczne, oczywiście, no, nie mówimy tutaj o jakiejś super, mega, poważnej grze, pomimo, że oczywiście tematyka jest bardzo poważna, ja bardzo, bardzo dobrze od Odbieram całą tą kwestię, którą porusza ten Watchdogs, jeżeli chodzi o aspekt jakiegoś tam szpiegowania i nadużywania tej technologicznej władzy przez, przez rząd czy też jakieś tam te spółki, które mają do tego dostęp. Yy, ale jednocześnie jest tu miejsce na, na, ten, wiesz, na to pole humorystyczne, nie? jakie wiesz. Yy, mamy Kalifornię, mamy mnóstwo jakichś pojazdów elektrycznych, nie, Tesla, wiesz, tam śmiga sobie, oczywiście pod inną nazwą, jakieś yy, głupie tam dwukołowe autka, Gogla, nie, czy tam trzykołowe, jakieś kurwa roboty, wiesz, patrolujące, yy, wiesz? Ja, to roboty patrolujące zamiast strażników które, wiesz, w ogóle tego strażnika, no, w żaden sposób nie są w stanie zastąpić. Nie mają ani broni, są w stanie tylko wywołać alarm. Jeżdżą w kółko. Widać na nich tylko taki wizjerek, wiesz, jaki oni mają zakres yy, widoku. Jedyne, co robią, jak cię wiesz, jak jadą, to, to mówią, nie ma zagrożenia. Nie ma zagrożenia. Wszystko jest w porządku. Jak cię zobaczą, o, widzę, zbiega, jest zagrożenie, wiesz. i, i to jest jedyne, co po prostu widzisz takiego robota ale tutaj wiesz nie będę leciał do końca tu zostawię wiesz pomimo że potrafiłem zdradzić finał gry bo, bo tu nie było jakby żadnego zaskoczenia to odnośnie robotów powiem że jest zajebisty fragment yy, w którym no mocno się tam odmienia tematyka tych, tych robotów jest zajebista misja pociągnięta z tymi robotami jedna z najlepszych moim zdaniem z całej gry w tym momencie po prostu uznanie poszło tam oczko w górę, nie, jeżeli chodzi o to, co, co oni tam poczynili, bo całkowicie zmienił się gameplay yy, i cały układ tego, co, co musiałeś tam robić. Nie? Więc yy, mając tam przez ileś tam, powiedzmy, jedną, trzecią gry się przewijały te roboty, że, że one są takie w ogóle, wiesz, wręcz prześmiewcze to w tym momencie wiesz się wpierdalasz na zupełnie inny poziom i cię całkowicie grawiesz yy, maltretuje po ziemi nie? w tej tematyce. Więc to jest bardzo fajne i widać, że tam się ktoś postarał. Nie? Eee, misji pobocznych jest w chuj i, i to jest spokojnie, Jest co robić w tym mieście. Jak to Ubisoft? Jak to Ubisoft, ale wiesz, dużo tego Ubisoftu pograłem trochę i różnych już gierek i tutaj przynajmniej było tak całkiem ciekawie, nie? Nawet mi się chciało trochę, wiesz, w to pograć, a, a przynajmniej też nie zmuszała mnie ta gra do tego, żebym to robił pomimo tego, że, że mi się coś powiedzmy nie podobało. Cóż, cóż więcej mam powiedzieć? No Cieszę się jedynie, że ta gra nie poszła w powietrze. W sensie, że poza dronami nie masz latania, a dron jest jak najbardziej wiesz, uzasadniony. Nie jest to w końcu orłodron z Egiptu. Yy, jakiegoś tam no nie, nie, nie. czterech wieków przed naszą erą, czy tam kiedy to było. Yy, swoją drogą tak wtrącę tylko, bo bo już nie chciałem tego przy rozciągać, ale widziałem jakiś gameplay nowy, bo tu mamy za miesiąc raptem premierę The Crew dwójki, której teoretycznie bardzo na nią czekałem i od samego początku wiecie narzekałem na kwestię tego że, że tam się pojawi transformacja tych pojazdów, że będzie można z łódki przelecieć w statek a, a, a z motorówki w samochód i tak dalej, nie, to, to mi od początku nie grało, wiesz ja rozumiem, że to ma być gra, która służy zabawie i że to jest typowy arcade i tak dalej ale wiecie co oni pokazali na tym gameplayu? że typ sobie poleciał samolotem gdzieś tam hen ponad chmury, po czym się zamienił motorówkę i spadał jakieś dwie minuty po to, żeby spać na wodę. Oczywiście podczas spadania jeszcze sterował tą motorówką w lewo, w prawo, bo to jest przecież standard, nie? Już GTA ustaliło ten, ten schemat, i spadł tą motorówką i se poleciał dalej w wyścig. No, jaki to ma kurwa sens, żeby coś takiego robić? No, wiesz, ja rozumiem, żeby to była transformacja na zasadzie dynamicznej, tak, że nawet jak jesteś hen daleko w chmurach, to yy, wypierdala cię od razu, wiesz, gdzieś tam na ziemię dynamicznie lecisz dalej motorówką na zasadzie, nie wiem, yy, tak jak było w driverze właśnie San Francisco, że się teleportujesz od... Do jadącego wcześniej, wiesz, auta, które po prostu cały czas jest w ruchu, robisz to wiesz, w krótkim slow motion ujęciu i, i po prostu wiesz, no zajebisty efekt jest z zachowaną dynamiką, a tutaj po prostu wygląda komicznie i po tym gameplayu, co zobaczyłem, po prostu tak mnie odrzucił niesamowicie, że nie wiem, czy ja na to dekru się zdecyduję chyba, że, że, że wiesz, no boję się, że oni za bardzo postawili na ten gameplay, ale zobaczcie sobie, bo to świeżo wyszło i naprawdę jest taka fajna mm. tragedia, nad którą warto wiesz chwilę zatrzymać i, i się pośmiać chociaż te pierwsze 5 minut tego filmiku przydługiego trochę Okej okay. Rafale, tak jeszcze na zakończenie eee, trójka jest zapowiedziana, ale na premierę raczej chyba nie będziesz brał, co? Nie, na premierę na pewno nie, bo nie uważam, że to jest gra, którą znaczy ja o mało której grze uważam, że to jest gra warta premiery naprawdę Mm, no tak. e, Gran Turismo uważam, że było warte premiery o tyle, o ile tam miesiąc po premierze je wziąłem, nie? I, i tam, wiesz, pierwsze pacze zaczęły spływać, trochę ogarnęli. E, Crash, jak najbardziej, wiesz, piękny remaster, bez żadnego pacza, kurwa, gra idealna, po prostu wzięta na premierę. No dla kogoś, kto zna tego Crash'a, bo każdy, kto się świeżo, bez doświadczenia dotyka tego Crash'a, to stwierdza, że to jest po prostu, wiesz, hardcore poziom w ogóle, kogo popierdoliło, żeby robić taką grę, nie? No bo wiadomo, Zaczyna od jedynki, jedynka go kopie po jajcach i, i dzięki nara. Yy, mamy takie gry jak Uncharted 4, którą wciągnąłem na premierę i to jest wiesz, no bezapelacyjny taki killer. Mamy Kratosa, którego podejrzewam, że do następnego odcinka już wezmę i ogram, niezależnie od tego, czy będę chciał, czy nie, bo po prostu mnie to wiesz, zmusi. Aczkolwiek wiem, że wiesz, straci na cenie, i po prostu za, za dwa miesiące będzie wiesz, za stówę do wzięcia, a nie za 260. Ale wiem, że już dzisiaj można za 180 kupić, i właśnie taką miałem okazję, tylko mi um Dosłownie o 5 minut, więc pewnie, pewnie coś takiego gdzieś się zakręcę. I, I kratos to wiem, że jest murowany hit. To są gry, które warto wiesz, łapać, nie? Na, na od razu. A, a Watchdogsy trójka na pewno taką grą nie będą. I one będą nawet lepsze no, w odbiorze, wiesz, odrobinę po premierze, kiedy oni połatają. No bo kiedy Ubisoft czegoś nie łatał? No, no wiesz, daj mi jeden tytuł chociaż taki, nie? Wiesz, no nie, ja, ja nie, nie, nie, trochę serio. tych gier ograłem, za każdym razem ilość łatek, którą ściągałem była solidna, ilość newsów, które się przewijały odnośnie zjebanych treści była też y, solidna nie ma jakiegoś szczególnego sensu tam nikt ci nie zdradzi fabuły nie powie, że wiesz yy, Snape zabił Dumbledora i, i wiesz ta gra jest dla ciebie po prostu już kurwa nie do przejścia wtedy wiesz nie ma najmniejszego tam sensu nie przez to, że, że się czegoś dowiedziałeś nie? To, to to nie jest powiedzmy ten styl, więc na pewno nie będę leciał na premierę yy, ale jestem ciekawy jak bardzo popłyną dalej, myślę, że mogą się mocno podkręcić wiesz, pod Xboxa, Xa i, i i prosiaka i podciągnąć jakby tak wysoko wiesz, oczekiwania wobec tej gry, że naprawdę klasyczna wersja będzie, że tak się wyrażę, zubożona trochę, nie? Bo, bo będą chcieli właśnie, wiesz, pokazać, że ta trójka zamyka generację, czy, czy coś w ten dese, nie? Tym bardziej, że wiesz, trochę czasu jeszcze mają i to się tak powiedzmy dobrze składa w terminy, bo, bo te inne gierki, które są mocno na online nastawione, to, to ani Rainbow Six 1, ani wiesz ten w Boliwii nie nastawia się mocno na kontynuację, nie? Tam coś jeszcze mają w portfelu yy, od wiesz, poustawiane na tą generację biorąc pod uwagę, że teoretycznie na dwa lata ją nastawiamy, kolejne ale, ale nie za wiele więc te Watch y trójką będą jedną, jednym z mocniejszych tytułów zamykających generację na pewno nie będzie czwórki na, na tej generacji, no chyba, że już jakaś naprawdę, wiesz, tam upośledzona wersja bez tekstur, nie? Tak jak <śmiech> tak jak <śmiech> nie, u Wojtka, no, wiesz, na tej nie. karcie graficznej no. mniej więcej Yy, dobra, więc yy, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o Watch Dogs 2 jak widzicie, tytuł jest całkiem solidny. Nie, jest bardzo yy, solidny, bo to bardzo wciąga, w... to, to, to nie da się ukryć, że pomimo wszelkich wad po prostu byłem zaskoczony tym jak mnie wciągnął i, i to przede wszystkim muszę, że zwrócić honor, że byłem pewny, że opierdolę fabułę z jedynki samą i, i potem tak samo zrobię z dwójki, po prostu odpędzluję te gry tak jakby z kubki wstydu, a pomimo, że jedynkę tak zrobiłem, to dwójka wciągnęła mnie solidnie i, i miło się z nią bawiłem. Pomimo, że oczywiście odpuściłem Bardziej. wiele kwestii. No to. E, dobra, więc słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o Watchdogsy, to tyle praktycznie, jeśli chodzi o nasz odcinek. E, my pomału będziemy kończyć, więc standardowo e, słuchajcie nas, ściągajcie na aplikacje. Jesteśmy na każdych e, aplikacjach e, podcastowym. Poza tym wchodźcie na YouTube, a, wrzucamy tam odcinki. E, jesteśmy oczywiście na Facebooku. E, jesteśmy na Google+, Plusie, jesteśmy na Twitterze wchodzimy, e, Wrzucamy też na e, Wojtka Projekt e, Nerdomaster.pl Wchodźcie, zobaczcie co tam Wojtek na przykład e, powiedział e, Napisał o, o dzisiejszym serialu, serialu o którym, e, Który dzisiaj omawiał e, Słuchajcie, no i standardowo Najlepsze radio jakie jest, czyli Black Widow Radio Wchodźcie tam, słuchajcie naszego podcastu, cały czas jesteśmy tam niezwykle, czyli jak, jak słyszycie praktycznie wszędzie. I słuchajcie, 109 odcinek, 109 odcinek praktycznie już do, dobiega końca, więc będziemy się z wami pomału żegnać. Ze mną standardowo był Wojtek Kocjan. Byłem, pozdrawiam, cześć. Był z nami Rafał Domyski. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. I byłem ja, czyli Krystan a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie Więc do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się, cześć!